Witamy bardzo serdecznie w podcaście Bezimienny. Numerek 9, dziewiąty odcinek podcastu bezimienny. Moimi Państwa gośćmi będzie dzisiaj Piotrek Zaborowski. Cześć, mam wszystkim. I nasz nowy gość, który już w sumie był z nami wcześniej, Michał Wiśniewski. Cześć wszystkim. Ja mam na imię Christian Kender. Poprawa za dzisiejszy odcinek. No właśnie, odcinek, który, w którym będziemy mówili głównie o tym, które gry nas rozczarowały. Mamy swoje tytuły: Michał ma, Piotrek ma, ja mam. Będziemy o tym mówili i to będzie główny nasz temat. Jeżeli chodzi o naszego gościa, o właśnie, o Michała, nie będę go za bardzo przedstawiał, ponieważ on był ostatnim razem, wiecie, że robił świetną robotę w Pad TV. Teraz jest wolnym strzelcem, i my go dzisiaj zderbowaliśmy. No nie, takie wolne strzelce, no cały czas z prawda? Aha, no I tak. tak znaczy ale chyba, w... chyba, że, chyba, że mówisz o podcastach. No to tak, podcastach, to to tak, szalece. bardziej mi chodziło o podcastach, tak, tak, tak. O, o podca... nie, nie nagrywasz nic, Michale, chyba? Znaczy, wideo jedynie. Wideo, wideo. Ale to wideo to tam, nie, 15 minut ze, ze swoim dźwiękiem, że tak powiem? Znaczy nie, recenzję raczej. W tym A, videolecje, aha. Aha, w ten, w ten sposób. No okej, okay. robisz to przynajmniej raz w tygodniu? No nie, to rzadziej, bo niestety teraz mi się zaczęło trochę, nawaliło rzeczy, praca studia, praca licencjacka, także nie, nie mam czasu trochę, ale staram się w miarę coś tam na bieżąco Aha. robić. Okej, okay. dobra, więc jak, jak słyszycie, Jacka z nami nie ma, Jacek no przez dwa, dwa tygodnie w sumie powiedział, że nas nie będzie, coś mi się posypało, dobra nie ma problemu stąd nasz stąd dzisiaj Michał go zastępuje jak zauważyliście na naszej stronie mamy bezmienny.pl mamy dwa ciekawe artykuły Piotrek powiedział napisał bardzo fajną recezję o nowym Assassinie Rock czyli na stare konsole na stare konsole dokładnie Assassin i Magdalena Magdalena pisze o dwóch fajnych Anim, dwóch anime, tak? Dwóch anime. To no tak, oddaję. to dwóch anime i, tak. i o jednym filmie. O jednym filmie. Ten film wczoraj oglądałem, bardzo fajny, też polecam. E, dobra, więc na stronie się dzieją różne ciekawe rzeczy. My mamy tygodniową przerwę, ale wracamy. U nas jest wszystko w porządku. Jedziemy, jedziemy z Newsami, bo sporo dla Was dzisiaj przygotowaliśmy też. I może niech Piotrek zacznie. E, co ma dla nas dzisiaj przygotowanego? Dobra, to słuchajcie, dzisiaj dokładnie pojawiła się informacja, że Studio DoublePine wyrzuciło, znaczy wyrzuciło, nie powiedziało tego wprost, powiedzieli, że zredukowa zredukowali kadrę o 12 osób ze względu na to, że klient, a właściwie wydawca, anulował ich niezapowiedziany projekt. Nikt nie wie tak naprawdę o co chodzi, Wiadomo to jedynie, że nadal y, pracują nad y, Broken Age'em, nad y, remasterem Pantango. I jeszcze jeden był projekt, z tego co pamiętam, nad którym nadal pracują. Ja, to, jest, to jest jedyna rzecz, <coughs> Tak naprawdę. Trochę się boję o to, jak, jak będzie prowadzony Broken Age, no, bo nadal nie widzieliśmy y, nast następnego epizodu, znaczy drugi wyszedł. Nie wiem, czy który Chyba nie. Wydaje, wydaje mi się, że nie tylko pierwszy wyszedł i jakaś dłuższa przerwa nastąpiła i nie wiadomo, co się z tym dzieje. No, no, no właśnie o to chodzi, więc ja, ja, ja trochę jestem skonsternowany, bo spokojnie te 12 osób sądzę, że można było przerzucić do tych projektów, które są nie, wiem, przy, przynajmniej tak mi się wydaje, że mogli sobie spokojnie z tym poradzić. Mm -hmm. Tym bardziej, że wydaje mi się, że i tak dużo, dużo osób nie tworzy tych tytułów. No dokładnie. To, to, to, to są malutkie. To jest chyba malutkie ogólnie studio. I to, pewnie... to, to jest bardzo małe studio. Więc, więc no, 12 osób to może być sporo ogólnie. No przy, właśnie, o, właśnie o tym mówię, że to może jest dość dużo kadra no, osób, które mogą spokojnie się przerzucić no, właśnie na tworzenie Broken Edge od Theory Master'u. Tak, więc ja mam wrażenie, że Broken Age teraz będzie wychodził dwa razy w roku, a, a nie tak jak na przykład Walking Dead co 2-3 miesiące. Bo chyba tak to teraz wygląda, że, że no właśnie ten ostatni odcinek to był chyba wakacje, wydaje mi się. Ten pierwszy odcinek. Tak na dobrą sprawę. No ale, ale cóż, Piotrze, nic z tym nie zrobimy. Myślę że, myślę, że to możemy zamknąć ten malutki newsik Piotrka. Ja przejdę do swojego. Słuchajcie, czy widzieliście trailer Gry O'Tron? Oczywiście. Ja no. widziałem, ale jakoś mnie to nie zachwycił w że nie jestem fanem gry tam, także może dlatego. No dobra, ale jesteś fanem, na pewno jesteś fanem Walking Dead od Taito Games, tak mi się wydaje. wydaje. Tak, znaczy może nie, że fanem, ale tytuł jest dobry. Przeszedłeś przeszedłeś jedynkę, dwójkę? Tak, jedynkę, jeszcze nie. A graliście w The, The Wolf Among Us? Oczywiście, także. Jeszcze nie, ale szykuje się, że może jak będzie jakaś promocja, to na czwórkę przyłapie. Okej, okay, więc jeżeli zauważyliście, e, nie wiem, widzieliście gameplaye czy coś, e, gry title Games są charakterystyczne. E, prawda, Ma, Mamy dobre historie, naprawdę dobre historie, tam się naprawdę dzieją fajne rzeczy i my w tych grach na ogół podejmujemy różne decyzje czy nam się coś takiego podoba, czy nam się nie podoba, czy jesteśmy po tej stronie, czy po innej stronie. I to jest bardzo fajne. I to się gra bardzo przyjemnie i to jest bardzo fajne. Z tym, że Title Games zrobił teraz ten, ten błąd, że błąd, moim zdaniem błąd, że nie dość, że robią te Borderlands'y, Walking Dead zapowiedzieli trzeci sezon, nie wiem, co będzie z tym Wolf Among Us, ale wydaje mi się, że chyba na razie to porzucą. Są te Borderlands'y właśnie i gra o tron i to wszystko będzie to samo. To będzie wszystko to samo, Będziecie mieli te postacie z tych różnych światów, z prawdopodobnie dobrym scenariuszem i z tymi wyborami. I, i tak na dobrą sprawę będziemy grali w trzy, w trzy takie same gry, tylko z inną fabułą. I powiem wam, że pomału mi się zaczyna to przejadać. Oczywiście znaczy, wiesz co, moim zdaniem no to jest tak, że okej, okay, no masz te same gry od tego samego wydawcy z jednej strony, ale... Z drugiej strony, jakby nie patrzeć, trochę w moim zdaniem takich tytułów brakuje, w których masz te wybory moralne, te, to, że jakby ty decydujesz o całości fabuły, plus ta cała otoczka, ten, ten design jakby tych gier mi się bardzo podoba na przykład. Może, może ta gra o Tron jest trochę bardziej realistycznie zrobiona, ale no właśnie Tales of Borderlands, Wolf Among Us czy The Walking Dead był świetny. Ten, ten, ta, ta ten komiksowy design. Ten ser shading, tak. Tak, tak, tak. Tylko, tylko, że bardziej mi chodzi o to, że oni robią kontynuację, ale ta kontynuacja od tego poprzedniego będzie się różniła tylko i wyłącznie fabułą i niczym więcej. No, nie, no jasne. No, wiesz, będzie zaraz miał grę, którą się rozczarowałeś, ale miałeś też pierwszą część tego samego studia. Mam na myśli Beyond i Heavy Rain. I te gry się różnią i to zdecydowanie się różnią się. No, a tu masz, wiesz, tu masz, zobacz, no, widzieliśmy filmik gry o tron. Ja, ja, ja wiem doskonale, o co będzie chodziło w tej grze o tron. Będziesz sobie chodził e, jakąś postacią z tej gry o tron i będziesz miał te wybory, czy, czy nie wiem, czy, czy zabijasz tego, czy, czy nie wiem, czy, czy idziesz na wojnę z tym, czy pomagasz tej rodzinie, e, rodowi, czy komukolwiek. I na, na bank będzie to to właśnie. I takie gry to Słuchajcie, no macie asety, możecie sa, sami robić yy, tego typu rzeczy, bo to już, to już jest proste po prostu, i chodzi mi o to, że niech sobie robią taką jedną, dwie gry yy, rocznie, ale nie już trzecia, albo zaraz zapowiedzą coś jeszcze czwartego, i, i wtedy będzie. Wiesz, wiesz, skąd się to wszystko naprawdę wzięło? Tak naprawdę, wydawcy zauważyli, że gry o Games się po prostu sprzedają. Tak. I, I dlatego no dosta i dostali licencję na większe serie, które, które także się sprzedają. I tyle. Nic, nic szczególnego. Ja bym po prostu takie, mam e, e, po, pobożne życzenie, żeby te gry przynajmniej się czymś różniły. Przynajmniej tam, nie wiem. Bo e, nie wiem, jak pamiętacie, no na przykład, ja miałem jeden problem z Walking Dead, bo prawie przeszedłem pierwszy sezon, jeszcze tam. E, nie mogę go przemęczyć, przemęczyć, nie przemęczyć, bardzo fajnie mi się w to gra, tylko po prostu jakoś nie mogę się zmusić do tego tytułu, ale miałem parę sytuacji, w których nie podobały mi się wybory, przed którymi byłem postawiony, bo na przykład chciałem zrobić zupełnie coś innego, a w grze nie mogłem. W grze mogłem zrobić coś złego, albo coś jeszcze gorszego, ale ja chciałem coś zrobić takiego neutralnego i nie mogłem. I niektóre wybory mi się nie podobały, ale to już w zależności od tytułu. Szkoda, że, że title games będzie wypuszczało cały czas to samo i jeżeli się śmiejecie z Call of Duty, jeżeli się śmiejecie z Assassinów, to zobaczcie co robi Title Games, aczkolwiek ich gry są rewelacyjne, bo mają dobre fabuły, ale gra sama w sobie, przecież to technicznie to spadło. Przecież minawicie to skacze, to się wczytuje długo, to, to wolno mi działa, zwalnia, w ogóle chyba... Właśnie, na... Wiesz co, mi się wydaje, że to może być wina a nie e, a, na, gdy. Na, na, nie no, wiesz co, ja ci powiem, że to może być tak, że wina nie tylko tych konsol na które są no, wydawane, oni po prostu sobie nie, mają silnik zwalony, jeżeli chodzi o stare konsole. Tyle. No, też tak może być. Eee. Bo, na, bo słyszałem, że e, nowy ten, The Walking Dead, e, pierwszy sezon i drugi, Mhm. na łanie na, na i na Playstation 4 działa świetnie, nie ma tlakowań, które, które się zdarzały No tak, ale poprzedni. jaki to jest sprzęt a jaki jest na przykład moja poczciwa wita. więc no e, spoko, no e, dobra chciałbym zapytać ten temat, po prostu mamy pobożne życzenie, żeby title Games zrobił troszeczkę inaczej te gry e, nie wiem, stworzy może nowe elementy czy coś czy nie wiem, może większą swobodę dla gracza bo w sumie to jest bardziej wszystko korytarzowe Wydaje mi się, że i tak tak nie będzie, a ja i tak kupię te gry, bo, bo lubię te historie. No. I tyle, ale bo musiałem... są, są dobre. Są dobre. Mówię, że tej tej nie wydaje innych gier, ale nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim jak Poker Night? Właśnie od tej tej? Nie, nie, nie. nie, nie. To jest, to jest gra świetna. Są mm -hmm. dwie części i są bardzo dobre. Znaczy przynajmniej druga. Nie wiem, nie grałem w pierwszą. Ja grałem, grałem w, pierwszą... w pierwszą i druga jest po prostu rozwinięciem pierwszej. Tak, ale no. dwójka no. jest świetna, gdzie, gdzie tam się spo, spotykają cztery różne postacie z różnych światów. Nie? I to no, są postacie z Gertel Taylor, no bo Sam i Mats. Nie wiem, czy graliście w Sam i Matsa kiedyś. Mm -hmm. to ja jest. Grałem w Przygotówka chyba, tak? To jest przygodówka. Ten w ogóle nie tworzy żadnych innych gier, no tylko właśnie. przygodówki. Mm. Głównie no, tylko, że, że... Że... To był klap, to... nie? Tak. Hmm. Tylko, jeszcze... że. No, no, że... Bo, że... No. Chcia... Chciałbym powiedzieć, że gry Gritator Games same się przechodzą. Tak na dobrą sprawę. Nie? My tylko yy, wybieramy, czy jedziemy w prawo, czy w lewo. A reszta się sama przechodzi. Tak na dobrą sprawę. Nie można spróbuj z... tak, tak zrobić w Pokerlajcie no, no właśnie dlatego zainteresowałem się tym tytułem i zobaczę w... bo, bo wiesz no z tego co widzę co oni tutaj robią ostatnio i co będą jeszcze robić no to wszystko to jest to samo no. dla, dla mnie to jest to samo a jeżeli mówisz że faktycznie miał jakiś inny projekt to chętnie chętnie sobie zobaczę co to jest no warto, warto powiem Ci mi się bardzo podobała gierka w szczególności ze względu na humor i też stylistykę właśnie taką typową dla nich i Aha. działa świetnie tak ta, i działa świetnie E, Okej, okay, dobra, więc myślę, że temat e, gry o tron i title games możemy zakończyć i wyobraźcie sobie, że nasz gość przygotował specjalną grę, którą chcę właśnie dzisiaj wam omówić. Od razu mówię, że to jest tytuł gry roku, zeszłego na wszystkich no, por portalach no, internetowych i Metacritics około 95%. Co to, e, Michale, jest? Nie no, to jest, tak jak zapowiedziałeś, to jest absolutne goty, a właściwie... E, GOAT e, mianowicie GOAT Simulator e, nie wiem czy słyszeliście w ogóle tak sobie drogą, zostałem mi fenomen tej gry nie wiem czy, czy mieliście okazję zagrać w film, czy coś ja miałem, znaczy w ogóle GOAT Simulator jest o tyle fenomenem mm, samym w sobie, że teraz została stworzona pod naciskiem graczy bo to był prank czy nie, ne, to był prank totalny 1 kwietnia e, został pokazany trailer, który był po prostu CGI-em właściwie bed, ułożonymi modelami w pewnych konkretnych e, sytuacjach i nagle sobie mówią, ej, ale my chcemy taką grę. No to, to dwóch gości się zebrało i stworzyli Goat Simulatora w bardzo szybkim czasie. Nie? No a teraz mamy to, co właśnie Michał chce nam przedstawić. Tak, mianowicie dalsze rozwinięcie tego tytułu, mianowicie Goat MMO Simulator nie rozumiem, jakim, wow, jakim cudem wow. w ogóle to się w taki sposób to rozwija yy, i dlaczego ludzie to tak uwielbiają, szczerze powiedziawszy, ale się rozwija i, i ludzie to uwielbiają. To mnie najbardziej ciekawi. Nie wiem, co, co wy o tym myślicie, jak yy, o tym pomyślę całego MMO z kozami. Ale to yy, wiesz może, jak to ma wyglądać? Ogólnie? To MMO? Znaczy no, znaczy, no to ma być, że stajesz się kozą w świecie, coś z typu Warcrafta też właśnie, że masz yy, jakieś chaty starożytne, miecze i tak dalej i, i no, tak obstawiam, że będziesz levelować cały czas jakieś smoki. Wal, walczysz kozą ze smokiem. Naprawdę mhm. są takie rzeczy, że walczy się kozą. No możesz być, panie, możesz być madnikiem, który po prostu sobie stoi na, w mieście i robi czarodziejskie sztuczki kartami. To znaczy... no to to, ja to koza powiem wam tak, że ja, ja w ogóle nie, kompletnie nie wiem co to, znaczy słyszałem o tym tytule wiem jak okładka wygląda o, wiem, wiem jak okładka wygląda nie wiem jak to się gra, ale jeżeli ja, ja miałem wrażenie w ogóle, że, że twórcy sobie zrobili jajco a gracze to kupili i, i stąd jakaś tam w miarę dobra sprzedaż, ale ja miałem wrażenie, że ten symulator jest symulatorem, więc jest w miarę E, poważny, więc jesteś sobie tym... Nie jest. E, jesteś tą kozą i sobie jesz trawę, ewentualnie sobie chodzisz od płotka do płotka i to wszystko. Mm -mm. E, więc nie, nie, nie wiem ogólnie jak to się gra, ale jeżeli chcą zrobić z tego MMO, no wiesz, jak będzie free to play, to może ja nawet sprawdzę. Znaczy nie, to jest chyba tak, że to będzie dodatek do, do wersji do, tej ta, zwykłej. Tak, tak, sobie to Bo pamiętam. Ale to... To chyba, chyba darmowy, jeśli dobrze pamiętam. No nie, no... Słuchaj, no dla mnie to wszystkie te symulatory kamienia, kromki chleba, czy, czy kozy, no to... Ej, ale to symulator, symulator kromki chleba może być dobry. Symulator kromki chleba może być S dobry. Symulator krom krom kromki chleba jest o tyle fajny, że mi się bardzo podoba tam sterowanie, które wymyślili. Tak, jest, jest fajne, jest, jest bardzo fajne. E, nie, mi nie zainteresowało Cię e, posuwanie bochenka? <laughs> ja. Nie ma takiej opcji. Ewentualnie jest, jest taka opcja. A, a, a, a, a można zrobić sobie tost z siebie, albo jakieś rzeczy? Tak, tak, tak, ja tak możesz. Że możesz. W ogóle tam, masz, tam są świetne wskaźniki, słuchaj, masz e, deliciousness i, i, i table bodajże, że jak, jak bardzo możesz zostać zjedzony e, w, coś w tym stylu? No ktoś w to gra. Ktoś to. Ja po prostu nie założył. Znaczy jeszcze że... nie gra, bo jeszcze, jeszcze nie zostało. No tak, no, tak, tak, rady. Tak, no tak, ale. Ale to, to jest tak. od tych samych ludzi, którzy stworzyli symulator, symulator chirurga. Ten. Ja to nawet Ten upośledzony symulator. Upośledzony, tak, że, że tak. To chyba nawet na PS4 jest, prawda? Co ty gadasz? Jest, jest, jest. To się nazywa. Nie sprawdzałem. Jest, jest, bo masz na PS4 te streamy. Możesz sobie te streamy oglądać. I właśnie widziałem, jak ludzie sobie grają w coś takiego. No to tam wiesz, że bierzesz sobie wiertarkę i zęby na przykład próbujesz wyrwać, i się nie da, bo nie możesz trafić. Bo tam chyba jesteś, to wygląda tak, jakbyś był cały czas pijany ogólnie. I to operujesz to. I ogólnie widać wszystkie jest rzeczywiście jest. muszę tak, tak. ja, musiałem sprawdzić osobiście. Tak, tak, bo tak. Jest, jest, jest. jest nie uwierzyłbym. Tam chyba kosztuje to około 50 złotych i, i może. 46 dokładnie. No, może być takim chirurgiem, więc. E, tak, więc ja myślę, że takie gry. Ale, ale wiesz co, dla trofeów mógłbym sobie to spróbować, bo może trofeum by <grym> dla ciekawe, <grym wiesz. E, Wybij wszystkie zęby za jednym uderzeniem młota, czy jakieś takie rzeczy. nie wystarczy dać jakąkolwiek grę, żeby miała trofiki i będzie wywalny. Nie, no, ja jestem taki. Ja rozumiem, że Christian tofi tak? Jestem, tak. jestem ostro. No. Kompletne, kompletne przeciwnie mnie. No widzisz. No, Ka każdy ma inaczej. E, dobra, więc e, nie wiem, czy chcemy jeszcze to ciągnąć. E, nie, chyba już nie. Chyba już można iść e, dalej. Tak, tylko chciałem też spytać się Michale, czekasz? No stary. Tylko gdybym miał oczywiście pełną wersję, nie? Ja jeszcze, jeszcze niestety nie miałem okazji zakupić, a szkoda. Okej, okay. więc tak. symulator kozy. Nie polecamy. Nie bierzcie tego, bo to szkoda waszego czasu. Ale w, słuchaj, są nasz wenty. Ale nie jest momenty, to na... to jest a ja muszę mieć do profilu wszystkie pucharki, wiesz tutaj, platynka, coś, a, a nie tam achievementy Aciwmenty to w samej grze to mnie, to wiesz, nie interesuje mnie to. No znaczy nie, bo to jest na Steamie, nie? Także to wiesz. To no, no, na na no, Steamie to masz ma, Większość tych gier na Steamie ma pucharki. No tak. Tak, tak. tak, tak. E, dobra, ja w ogóle jeszcze będę miał później pytanie do Was. Bo może mi wytłumaczyć, bo ja nie gram na pc tach ale to może później. Dobra, więc przechodzimy do kolejnego tematu. Sprzedaż gier w UK. No, jedziemy. Pierwsze miejsce, nowe Call of Duty, mam bardzo fajne. Drugie, Assassin's Creed Unity. Trzecie, Halo, Master Chief Collection. Czwarte, FIFA, FIFA 15, piąte, Lego Batman. Trzy, Poza Gotham. Śmieszny tytuł. Później mamy Assassiny, Rogue, Minecraft, Pre-Evolution. Więc jedziemy. Więc tak, pierwsze pierwszym Zapomniałeś miejscu... o... o World of Warcraft, o którym ja będę chciał też tak powiedzieć. A, dobrze, to ma dziewiąte Destiny. Przy... Nie, Destiny nikogo, już, już to omówiliśmy. Teraz. Ej, wyprasz, no co ja właśnie grałem. A ja właśnie sprzedałem. A o ty właśnie sprzedałeś W tym tygodniu darmowa... nie sprzedałem Destiny ogólnie. A, a, a widziałem, że się pojawiła e, wersja darmowa e, Demo, de, de, demo darmowe, tak, można sobie sprawdzić za darmo demo Destiny. Wiem, Piotrze. No. Wiem, wiem, wiem, ale ja ale, ale, ale, słucha, sprzedałem, mogę nie sprzedałem, więc... Przecież Dobra, nie. więc tak dziewiąte World of Warcraft nowy dodatek i dziesiąte Destiny. Więc zaczynając od początku. Pierwsze miejsce Call of Duty Advanced Warfare. E, mam bardzo fajny tytuł. Chyba jest to oczywista sprawa. Call of Duty e, będzie miała pierwsze miejsce jeszcze przez parę tygodni. E, drugie miejsce ma Unity. Unity chyba... No, w, chyba Przepraszam, we... chcę wspomnieć, że o tym mówiłem odcinek temu. E, jakoś, nie wiem, czy tak mówiliście, nie, Assassin's Creed King nie ma szansy wejść do trójki. Buja! Yy, znaczy, mo może by miało. Znaczy, dobrze, no, wydaje mi się, że okej, okay, drugie miejsce, ale chyba mi bardziej chodziło, że nie przebije Call of Duty. E, z... Nie, no to, to, to, to, to wiedziałem, że, że nie przebije, no bo Call of Duty to kazualowe dranie. Znaczy, Assassin's Creed by też, ale, ale to jednak bardziej kupują fani. No tak, e, szczególnie teraz. Jak? Mhm. No. Później mamy nowe Halo Master Chief Collection. Najlepszy, najlepszy remaster na rynku. I pograłbym w to. Ej, ej, ej, ej, to w tym momencie. W tym momencie właśnie się nie do końca z tobą zgodzę, bo dla mnie najlepszym remasterem na rynku jest GTA. No. E, nie, serio. Halo, e, Halo przebija wszystko. To, co tam jest zrobione. No panie, masz głupie, e, głupie dranie w multiplayerze No i. Zero przechodzę z wymieniania jakiejś płyty, to, to po prostu przyciskasz przycisk X i wybierasz sobie mapę z Halo 2 na dle, a później przechodzisz do Halo 3. Eee, Xbox nikogo. Nie, kogo. nie eee. ja kupuję Xbox, <śmiecki> <kogo>. <śmiecki> Bardzo dobrze, Michał, bardzo dobrze. Xbox nikogo. Nie, no, okej, okay, domyślam się, że jest to dobrze zrobione. No, nie mam okazji tego przetestować, ale... Przyjedź do Warszawy taki dawno. Kiedyś, kiedyś przyjadę. E, więc no trzecie miejsce gratulujemy, FIFA 15 dopiero czwarte miejsce, jestem w ogóle w szoku e, dalej mamy ten Le no Lego Batman no, te, no, to są gry dla dzieci ja bym zagrał no ja może ja z lubię dziewczyną Lego. na kanapie bym to zagrał no. bo, bo grałem w pierwszą i drugą część to Lego Batman, znaczy wiadomo jak to wszystkie gry z serii Lego nie? wszystkie mhm. działają na, na tej samej zasadzie ale Batman jednak ma jakąś taką w sobie to podejście, nie wiem, oglądaliście nie, film LEGO. Hmm, chyba movie, Lego. Tak, Lego to mówi. Tak, no i tam. E, no no właśnie. I ba stary. wiecie, że Batman tak naprawdę jest jedyną postacią, e, która została użyta tak naprawdę w grze. Jakiejkolwiek. To jest jedyna postać. Wse przeżycie po, po postaciach, które się tam pojawiają, to, to Batman ma, jest jedyną postacią, która tak naprawdę nie, dostaje którąś z rzędu część gry Lego Taka jest dobra ta draga. Batman jest zajebisty. Po prostu. E, po no, prostu. Możesz, możesz być kimkolwiek, ale jak może być kimkolwiek, to zostań Batmanem. Zawsze lepiej jest być Batmanem. Nisz kimkolwiek, <laughs> dokładnie tak, Michał. E, dobra, więc e, Piotrek, chcesz, chcesz chciałeś tak, coś ja powiedzieć, chcę, tak? Ja, ja chcę powiedzieć coś ciekawego na temat World of Warcraft, a dokładnie no, wyszedł datek World of Draenor. E, czy e... Poczekaj Piotrze, zanim powiesz, kiedy on wyszedł, w tym tygodniu e... Ten, ten, ten, dokładnie w tym samym tygodniu co je nic, i dokładnie tego samego bo, dnia. Bo w takim razie słaba sprzedaż tego, tego dodatku, prawda? E, słaba sprzedaż, ale teraz uwaga, teraz się hmm. zaskoczę. E, nie wiem, czy pamiętacie, była taka informacja od paru dobrych dwóch, trzech lat, że gracze uciekają e, z mhm. Była, no. była. Pamiętam. No właśnie. To wyobraźcie sobie, że wyszedł dodatek i nagle do, do World of Warcraft nagle znów loguje się ponad 10 milionów graczy. No, ale to o, gdyby. wiesz, co będzie za 2-3 miesiące? Tak, tak, wiem. No. wiem. Wiem, że może być tak, że ucieknął, chociaż yy, ja, ja sam osobiście jeszcze Nora nie kupiłem. Hmm, do, dopiero kupię i, be, i będę grał, ale słyszałem, że naprawdę przy tym dodatku, pierwszy raz aż ten jeszcze ten endgame cały jeszcze bardziej się zmienia i, i, i dużo chętniej się w to gra. Chociaż tak, większość osób, które ma kupionego dodatek do Wowa i tak ma Unity i podrywa częściej w Unity, no bo PlayStation 4 Share i Jo jedziemy, nie? Dokładnie tak. No, o, y, rozumiem, Piotrze, no ja, ja wowa raczej nie, nigdy nie grałem nie będę grał. Ty Michale, grasz w Wowa? Grałeś w Wowa kiedyś? Nie, jestem antywowowy i tego typu rzeczy. O my ja tak samo. No okej, okay. y, Piotrze, więc. No, ko kolejny dodatek, który to już dodatek? Chyba z szósty, nie? Będzie chyba Yes. Teraz. Poczekaj, ja mam wszystkie dodatki, jeśli mówię, raz, dwa, dwa pięty, piąty, jeżeli dobrze pice. Piąty, piąty, no okej, okay. więc pięć dodatków do WoWa to i tak o pięć za dużo, haha, ha, dobra, nie ma, <laughs> e, jedziemy dalej, możemy zamknąć sprzedaż w UK i przejdźmy do naszego tematu głównego, tematu, no właśnie, Gry, które nas rozczarowały. Ja myślę, że każdy z nas czy z was, drodzy słuchacze, mają pewnie gry, które z was, was rozczarowały. Ja miałem parę takich tytułów, w których wiem, że na przykład wychodzi gra danego studia i nawet podadzą mi, nie wiem, nawet nie muszą mi tytuł po podać, ja już biorę pre -order. Albo podadzą mi tytuł, biorę pre -order. I mam takie tytuły, w które zawsze biorę, szczególnie tego studia, albo kolej kolejną część. Ale... Miałem też gry, od których się odbiłem i o tych grach ja będę chciał powiedzieć i moi koledzy w naszym studiu też. I może zaczniemy od naszego gościa, niech będzie wyróżniony. Będziemy mówili na zmianę o, po jednej grze, więc e, e, Michale powiedz o pierwszej grze, która cię rozczarowała. Taką pierwszą i chyba taką, takim największym rozczarowaniem moim głosem bardzo dużo dobrych opinii, w ogóle tak się dużo osób zachwycało nad tą grą, był było Brother, Brothers, The Tales of Two Sons. Słyszałem, tak jak powiedziałem, słyszałem bardzo dużo dobrych opinii, że no, gra jest fajna formularnie, że jest bardzo ciekawa i tak no to uznałem, a kupię ją sobie, no bo, no bo skoro jest taka dobra, no to warto ją przejść. No i tak odpaliłem, tak przechodzę ją, przechodzę, tak na samym początku i tak po prostu była nudna. Była cholernie nudna. Nie wiem dlaczego, ale po prostu mi się znudziła jeszcze gdzieś w okolicach początku i po prostu ją odinstalowałem, bo nie miałem okazji już, nie miałem ochoty już po prostu w nią grać. Ja ten, ja może się ciebie spytam, ale w ogóle tak, ciekawostka, bo ta gra była w plusie za darmo teraz, A2, tak. a dwa... Ona nie miała takiego bardzo fajnego sterowania, że prawym analogiem, pra... jeden brat, lewym analogiem no. drugi brat? Tak, miała. Czarnie, tak. To, to było ciekawe, ale to, no sa, sama, sama rozgrywka mi się była nużąca dla mnie. Nie było tak zero akcji tam, moim zdaniem. Okej, okay, były tam yy, jakieś tam yy, zagadki logiczne, było, było trochę tego chodzenia po, na zmianę, Ale tak, no, tam, tam są głównie zagadki logiczne, czego ty tam no, chcesz? Dobrze, więc? ale zobacz na przykład portal, gdzie też masz zagadki logiczne. Jest ich też sporo, ale mimo tego jest jakaś akcja. Zobacz Quantum Conundrum, mm. gdzie też masz zagadki logiczne i też jest akcja. Wszystkie gry, które teraz podałeś, są FPP. No tak, też. A, wiesz, wiesz, jak bardzo zmienia się rozgrywka w zależności od widoku. A, granie... no, coś w tym może być, ale no, mimo wszystko no, to, to, jest ten to, to, jest, to, to, to dużo robi. No nie wiem, no moim zdaniem Tytuł jest, no może jest ładny i jest fajnie opowiadany, ale no kurczę, nawet bardziej, bardziej mi już wciągał, nie wiem, Thomas Was Alone, gdzie skakało się kluckami. E, to był bardzo dobry tytuł. E, a jeszcze wracając do tych e, brothersów, e, tam była chyba jakaś taka, to nie było na zasadzie jakiejś bajki, albo baśni? No tak, było. Mówię, mhm. że opowieść sama była bo, była niby spoko, ale mówię, no kurczę, nie wiem, sama ta rozgrywka mnie nudziła, nużyła mnie. Kurczę, no e, dziwna, dziwna dosyć, bo faktycznie e, dosyć dobre recenzje były. Mój brat, he, mój brader brader nie. E, m, e, mój brat e, miał to w plusie i mówił, że bardzo fajnie przeszedł, w ogóle spatynował, czy co, tam zrobił 100%, tak jak ja, a dobrze go nauczyłem. E, i, i, I ten. I. E, i wydawało mi się właśnie, że to jest dobra gra i sam ją chętnie spróbował, ale no, miałem już czwórki. No nie, nie może, może jestem po prostu inny i, i nie, nie doceniłem tego tytułu, czy coś, ja no, ale w spoko. Razy, Ja w teraz mam, no mi się nie podobała. Ja, ja tak trochę mam teraz Child of Light, bo kupiłem sobie ten tytuł, myślałem, że będzie dobry no i powiem wam, że pograłem godzinę i nie mogę się zmusić, żeby grać lepiej, aczkolwiek wydaje się dobrym, dobrym tytułem. Pamiętaj, Shadow of Light jest dobrą grą ogólnie, tylko jest strasznie nudna, bo rozgrywka jest dość podobna. Ten New Game Plus też niewiele zmienia. Mhm. Granie w koopie jest mech, tak naprawdę, bo, bo sprawdzałem. Więc tak naprawdę pozostaje tylko to, to czerpanie Całej tej opowieści, która jest na jeden raz do widzenia. No tak i samo i gra jest ładna. Tak, gra jest, jest ładna, tak tak, tak, tak. tak samo jak właśnie z tym z tym brother, brother z moim zdaniem. No okej. Okay. Yy, wierzę, że mogło cię to rozczarować. Piotrze, to ty, ciebie co rozczarowało w takim razie. Mm, dobra, ja polecę które wszyscy rozczarowali. Ej, nie, nie, nie, nie, nie właśnie nie, bo będę to, to bronił. Dawaj, dawaj. Będziesz, będziesz bronił? O, będę. patrzcie, no. Nie, patrzające psy, czyli... Ej, łączność. to była świetna gierka. O! Tera, te, dobra, ale teraz uwaga. <grym> Tera, teraz się się do... z... Dobra, teraz uwaga. Co mnie rozczarowało? Nie rozczarowało mnie to, jak ta droga wyglądała, bo na 360 wyglądało to powiedzmy ok, tak? Mm -hmm. y nie rozczarowało mnie, nie, nie wiem, jakiś model jazdy czy, czy model strzelania. Wiecie, co mnie rozczarowało? Radio. Historia, o. która była z dupy. Mm -hmm. Była no, historia prostu... była chyba najsła... najsłabszym... To, to jest e... jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że w 2012 roku, kiedy gra była pokazywana na E3, tam dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. Mm, tak, tak, tak, na E3. To mówili nam, o, będziecie mogli hakować całe miasto i będzie wszystko super i będzie to tak bardzo zaawansowane, żebyście się poczuli jak prawdziwi hakerzy. Dupa, dostałem jedno przyciskowe hakowanie <laughs> wszystkiego to mnie najbardziej rozczarowało. No, trochę było. Okej, okay, dobra, to, to, może, to może było rozczarowujące, ale moim zdaniem gra nie była zła tak naprawdę. No. Sama w sobie nie, ale jednak mogli to zrobić tro trochę lepiej. I ja mówię, tak naprawdę wydałem na tą grę, kupiłem ją na premierze, a ja mogę spokojnie poczekać, bo ta biura, te tych pieniędzy, które tak naprawdę chcieli sobie za nią. Jak to Ubisoft. chce sobie wiele, a tak naprawdę ostatecznie wychodzi na to, że ta nie jest warta połowę mniej. No, no i teraz już można ją z tyle dostać. No nie no. wiem, no mi osobiście ten tytuł się bardzo podobał, mimo tego całego e, hejtowania, że o, jakie to jest niedobre... Że, no, tak, to, wszyscy takie... hejtowali na wygląd, nie? Że prawie znaczy, na wygląd, no i super na to świetnie. hakowanie też czasami, nie? Ale no kurczę, jakbyś dostał hakowanie jakieś trudniejsze, no to jakbyś chciał to przechodzić, tak żeby nie było jakiegoś takiego... Tam... Ale kurczę, to można no było właśnie. rozwiązać na przykład, że nie wiem, nie, od, jak masz hakowanie... Hmm, komputera, no to nie masz to tak, że trzymasz przycisk i do widzenia. Nie, tylko musisz, nie wiem, przybliżenie na telefon i musisz wykonać jakąś sekwencję nie wiem, przyciskową i jeden i, i jeździ paluchem po ekranie i wtedy się coś robi. Wiesz, tego typu rzeczy. A tak to dostaliśmy takie nie wiadomo co, naprawdę. No tak, no ale spróbuj na przykład jechać samochodem i ten, i, i jakoś tam machać ten, tymi przyciskami, no, kurczę, no też można. No, ale to robisz, to, robisz z, to, z tego slow motion, zrobić zbliżenie, wszystko, wszystko w tle. Żaden problem. Niby tak, no, no dobra, no może, może było to zbyt ograniczone trochę. Ja, ja, już, ja już znalazłem parę rozwiązań w Watchdowstach, które można by naprawdę poprawić, i ta gra byłaby naprawdę świetna. No bo. A jeszcze do jednej rzeczy można się przyczepić, czyli do samego silnika dryt, który nie działa dobrze. To jest Modułek. też e, Unity? E, nie, oni tam mają swój jakiś chyba silnik, z tego co pamiętam. A myślałem, że na tym samym silniku co Assassin, właśnie. Nie, chyba, a może nie, nie, nie pamiętam dokładnie, jak nie to było. Haha. E, mi się Watch Dogs ogólnie podobają. To miało być takie inne GTA i jest inne GTA. Jest, jest, ma to swój charakter. E, może faktycznie nie do końca działa tak jak e, powinno. A wygląda ładnie na PS4 bardzo fajnie się to prezentuje no, wydaje mi się, że taka odskocznia, no, ile można grać w GTA czy Saints Row e... Myślę, mówimy to, jest... to my <laughs> mówimy to my, czyli hardscarowi graczem no bo wiesz no. E, to będą grać w GTA 200 godzin i <laughs> następne 200 później, nie? Tak. No dokładnie. Ja no mówię, mi też osobiście się Obrzydoksy podobały. Nie grałem na czwódce jeszcze, ale jest w planach moich. Mówisz, że ładnie wygląda, tak? Tak. Znaczy wiesz... Słuchaj, to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać na tych targach, tak? I to nigdzie nie wygląda, nawet na kompie, jak sobie odblokujecie te mody, też to nie będzie tak wyglądać na 100%. Ale wygląda naprawdę przyzwoicie, wygląda to dobrze. Jest to tam, nie wiem, czy jest Full HD, czy 900p. Ogólnie ładne są tekstury, ładnie to wygląda. I powiem Ci, że w niektórych momentach robi wrażenie. Może nie tak, jak powinno, ale naprawdę jest w porządku. I nie wydaje mi się... Słuchaj... Wydaje mi się, że grafika jest bardziej ostra i wyrazistsza niż w GTA, w którym jest po prostu wszystkiego więcej. Świat bardziej żyje. Ale jeżeli miałbym brać samą grafikę, to bardziej podoba mi się ta grafika z Watch Dogsów niż w nowym GTA 5 na PS4. Co ja jeszcze go nie mam, ale na dniach już go dostanę i będę grał w, pi w piątkę, to będę wiedział. Ale z tego co widzę, to bardziej mi się podoba grafika z Watch Dogsów niż z GTA 5. No, no, wiesz, no w Watch Dogsach jest trochę mniej tych samochodów, mniej tych przechodniów, mniej tego wszystkiego, ale, ale wszystkie te refleksy, te cienie... No właśnie, te refleksy e... są, to, to trzeba przyznać. No ja mówię, jak w GTA teraz gra, grałem trochę na, na czwórce i jest mega, naprawdę jest bardzo fajne. Fajne, fajne, no, no właśnie czekam I, i powiem Ci, że Watch Dogs to są naprawdę dobrym IP, do, do, dobrym tytułem przynajmniej dla mnie. No Piotrek mógł się Zresztą... rozczarować z ja, ja moje, skoła, zdanie, moim rozumiem. zdaniem Ubisoft po, po prostu było tak bezpiecznie do tego, do tego tytułu podszedł. Że, wiesz, niby robimy takiego FPS-a w stylu GTA, ale nie zróbmy go zbyt przekombinowanego, żeby się przypadkiem ludzie nie zdrazili. Nie? Tak wiesz, że mhm. tak dość, dość bezpiecznie do tego podeszli. Ubisoft w każdej, każdej drzewie bezpiecznie podchodzi. To widać. Mam nadzieję, że pocisną dobrze z The Division, bo na ten tytuł liczę. Ja, Wszyscy chyba liczą. Ja myślę, że. No... Będzie lepiej niż w nowym Far Kraju, Tak mi się wydaje. O, Tak powiem. E, dobra, więc myślę, że temat Watch, e, możemy gierkę e, Piotrka zamknąć, Watch Dogs'y. E, otworzymy moją gierkę. E, dobra, więc pierwszą grą, która mnie ostro rozczarowała i to w tym roku e, będzie to gra e, firmy, w której poprzednie gry mnie nie rozczarowały, dlatego od razu im zaufałem i od razu powiedziałem, Bungie? Biorę, biorę po prostu, biorę. Jeszcze na PS4 biorę. No, nie ma innej opcji. Po screenach, po tym hypeie całym, biorę po prostu, rzucam. Take my money, take my money. E, I ro rozczarowałem się, bardzo się rozczarowałem. Destiny, do tego stopnia, że już je sprzedałem. E, Michał wszystko przed tobą, ale słuchaj, no jeżeli masz znajomych, to mo możesz popróbować, ale. Mam, win trzy, trzy osoby z mojej redakcji grają jeszcze. Jeszcze, jeszcze. E, znaczy cały czas, e, nie, nie nudzi im się w każdym razie. Spoko, być może nie są hardkorowymi graczami tak jak my, albo ja, albo wy. E, więc, <śmany> o jak to nie, wiesz, przyszedł. latają i robią strajki, wiesz. Co tydzień, co, co, co, co, co a, ah, zróbmy ze strajka, nie? Tak, e, szczegół... tego samego strajka, co był i tak już w fabule, którą już dawno przeszedłem, robimy ten sam strajk, <śmany> ale na inny level, przynajmniej będą ciężcy przeciwnicy, ale robić to samo. Dobra, pomijam fakt, że no, w tych... Jako tak, e, pomijam, e, ale wiesz, MMO, MMO dobrym MMO, Guild Wars 2, ale e, pomijam, e, pomijam fakt, że tam się robi cały czas to samo, na tych samych mapach, na tym wszystkim, na, na, w ogóle tam się robi cały czas to samo i mnie to już wkurza do tego stopnia, że sprzedałem tą grę i dobrze zrobiłem i cieszę się, ale dwie rzeczy postawiły krzyżyk na Destiny, pierwsza rzecz to jest taka, że zapowiedzieli te dwa dodatki. Słuchajcie, wychodzą dwa dodatki. Jak zobaczyłem zawartość tych dodatków, że dodatkowy strike, yy, nie, dwa dodatkowe strajki, jeden dodatkowy rajd, yy, nowe przedmioty, jakieś tam nowe rzeczy. W sumie, suma sumarum yy, jedna piąta pełnej wersji i mówią 120 zł za oba dodatki. O nie, o nie, na pewno nie ode mnie. Ale to jeszcze mogłem tam, dobra, sam, sam stwierdziłem w recenzji Destiny, że ta gra musi się rozgrzać. Trzeba zobaczyć za pół roku, za rok, jak to będzie wyglądać. Ale właśnie obiecali mi, że tą grę będą rozwijać latami, że końca, do, do końca życia konsoli ona będzie, że ty, taki budżet i tak dalej. A ja Jest już tym, słyszałem. Przez 5 lat. A nie pracują nad dwójką. Dokładnie tak, Piotrze. I jak ja usłyszałem, że oni pracują nad dwójką. Od razu to sprzedałem, od razu i baj, lecisz, nie ma mnie. Oni mi obiecują, że ja kupię sobie taką grę będę ją miał na lata, a już mówią, że robią dwójkę. Sorry, ale coś jest nie tak. Robią z tego straszny hack. Znaczy nie, oni... Biorą... oni to... Co, coś jest nie O, Dokładnie, coś jest nie Halo, dokładnie. Ale ja wam mówię, oni to zrobią w ten sposób, że zostanie pięć osób, z czego jedna będzie działała z community, a cała, cała reszta czwórki będzie pracować nad wymyślaniem dodatkowych strajków, tak żeby ludziom się nie znudzili, a reszta i tak będzie robić Destiny 2. Tyle. Dokładnie. Tak to będzie wyglądać. I wiesz, no, wkurzyli mnie, bo, bo naprawdę miałem dużo oczekiwania w stosunku do tej gry. Nie spełnili, nie, nie spełnili tych oczekiwań, ale mówią, że będzie, będzie lepiej. Wychodzą dodatki, strasznie drogie są to dodatki. No, sorry, dwa dodatki, 120 zł i niewiele wprowadzają. I później jeszcze się dowiaduje, że dwójkę robią. No kurde, no to no to, nie, to, nie, to, nie, to nie ta gra, co oni ją e, wydawali, e, zapowiadali. To nie jest ta gra, o której ja myślałem, że to będzie. Dlatego sprzedałem tą grę. E, teraz jest tania, mi, e, Michale, więc e, spokojnie możesz się sobie ogrywać. A, bo ty e, już ją masz chyba, tak? Z, z tego, tak, co... kupiłem ją A. za 100 zł. O, super. A, a ja sprzedałem za 120, widzisz. E, właśnie w tym tygodniu, w tym tygodniu, no. E, więc, super. za stówkę, hu, za, za stówkę możesz porobić parę rzeczy tych samych cały czas. No, ale mi się to nie spodobało. Myślę, że, który masz level? E, w tym momencie 17 dzisiaj mi wleciał. No, 17, po, po, przyjściu, no to, po przyjściu z pracy. To już endgame chyba pomału, co? No jeszcze mi zostały misje na Marsie. E, ten, no z, tak, z, tak, z, tak. z fabuły, bo miałem za niski level, żeby je zrobić. Były za trudne po prostu. Więc e, powiesz mi może, o czym jest fabuła w tej grze, bo ja nie nadążam. E, nie, nie zwracałem uwagi na fabuły, po prostu strzelałem. <laughs> bo jest beznadziejna, dlatego nie jest ja, ja też nie zwracałem, nie wiem o czym jest ta gra. Tam ta, ta fabuły przecież nie ma, Naczej, inaczej. No nie ma. Tam jest lore. Tam jest lore, tak jak już powtarzałem pod, podczas odcinku w którym to mówiłeś o, o Destiny, recenzowałeś, że, że tam nie ma nie, typowej, tam, typowej fabuły, tylko musicie mieć waloną aplikację na smartfona, która jest kompanionem i tam macie cały lore opis świata. Mhm. Tak jak w Dark Soulsach. Tak. E, to, to będę musiał ja, ja, ja tylko powiem, że e, zawio zawiodłem się na Bungie i więcej razy nie kupię ich gry przed recenzjami. Po prostu nie zrobię preordera na ich tytuł, bo właśnie oparzyłem się przez Bungie. Ale fajnie, teraz teraz to po, po całej hypie tak naprawdę z Assassin's Creed Unity, mhm. nie, po, po, po tym wszystkim, co się dzieje po prostu z każdą drobą po kolei, która wychodzi na mecz z Gany, po kolei, co albo MacBuggy, albo są takie świadki jak z Destiny przy wydawaniu do, do dodatków, to przecież powoli zaczynamy patrzeć na to, że ej, ale nie warto kupować gier na premierze. Tak, yy, bo nie warto. A ja, a ja, słuchaj, A ja jeszcze pamiętam, słuchałem twojego podcastu w którym nagrywałeś Michale Pad TV i oni rozmawiali dokładnie Modzalewski, on ma Piotr chyba tak? tak Mówił tak. na temat Dragon's Age'a. Jakie to będzie beznadziejnie. W ogóle wszyscy hejto... Tomek Dietrich hejtował walkę. Jakie to będzie beznadziejnie. Zobaczcie to wygląda jak MMO chińskie. I w ogóle śmiali się z tego tytułu a, a, a, powstał, sami to a powstała po prostu jakaś rewelacja w ogóle w, w RPGu, tam jest wszystkiego po trochu, to się podobno gra świetnie i ma rewelacyjne noty wszędzie, a oni w ogóle się, się z tego śmiali e, śmiali i właśnie chcę do tego właśnie Petrze powiedzieć, że teraz po prostu, nie wiem, najlepiej poczekać z każdą grą mhm. i, i zobaczyć wiesz po recenzach tutaj zobaczysz sobie te gameplaye dokładne gameplaye, co i jak no bo, no bo w ciemno, no to teraz można się naprawdę strogo zawieść, a zawieziemy się, bo jeszcze mamy dla was trochę gier. No ale coś tam, Piotrze, chciałeś? Nie, nie, nie, idziemy dalej. Że... dalej. Mo Moim moi zdaniem w Pad TV często popełniałem jakieś błędy, no na przykład jednym z nich było wyrzucenie mnie z ekipy. <głosy> ja od, od tego czasu coraz mniej słuchałem Pad TV ogólnie. Uuu, no, no widzisz, to wszystko przez Wiesz, teraz jeszcze jak Dawid odszedł, Dobra, to nie jest podcast o To nie jest temat na teraz też. Tak, to będzie to off-top. To, to będzie off-top, to będzie off jak będziecie chcieli, to dowiedzieć się... Dostań, o co? Słuchajcie, zrobimy tak. Sm, SMS-y, sms, sms. Nie, żadne SMS-y, hello. Jeżeli chcecie usłyszeć dodatkową zawartość, co płaci jedyne 2,99 tak. jako DLC. Tak, Michał weźmie tam 50%, bo to wiesz, bo to Michał no. będzie pewnie mówił. No, no e, bo to ja, będę, ja będę zdradzać wszystkie smaczki, tak? E, mhm. Dobra, więc e, po grze już powiedzieliśmy następną grą. E, Michale, e, co, z czym się rozczarowałeś? Pierwszą częścią Dead Island. Szczerze mówiąc, no, grał w mnie była spoko, mm. ale była strasznie powtarzalna. To mnie, to mnie też zaczynało nudzić po prostu momentami, że iść tutaj, przynieść to, zabitego i w sumie tyle. I tak latasz po tej wyspie, w tej i Tak w sumie jak w jakimś takim online MMO, typowo, że tutaj na, na kogoś tam zabi, tutaj mi coś przynieść, tam coś przynieść, później odnieść. I po prostu to było nudne, tak samo jak na przykład w pierwszym Asasynie. To, to, to mnie przede wszystkim zdaziło do tej gry, ale szczerze mówiąc do tego ogólnego tematu, no to mi jest trochę ciężko tutaj się wypowiadać, bo ja po prostu nie kupuję gier, które mnie nie interesują, także ciężko mi się jest tak jakby odbić od, od jakiejś gry. No jakaś... mimo wszystko The no i... Island cię jakoś tam rozczarował. Prawda? Tak, no w jakimś, stopniu, w jakimś stopniu tak, mimo wszystko. Nie, nie, nie, aż tak bardzo, jakoś specjalnie jak na przykład właśnie Brothers, na tak, jestem wręcz zły prawie, że, że, je, kupi, że bo je kupiłem, a nie miałem z plusa. Także to już, to już całkowicie. A, y, bo ty kupiłeś, a miesiąc później wyszedł plus, w plusie. Tak, dokładnie. E, dokładnie tak. tak. No, ale tak. Ale, trafiłem, e, no, tak ale w Dead Islandzie y, po pierwsze y, ocena, dwa oczka do góry, bo to polska gra, to, to musi tak, być. Tak, no to, to, jest, to, jest, to jest duży plus. Tak, no to, eee, tak eee, bardzo ładnie wyglądało. Też. Tak, no to... Czy pamiętacie? Ja, ja, nie mówię, ja nie mówię, że to jest zła gra, tylko po prostu jest momentami nudna. Aha. W ten sposób. Eee, no Dla, okay. Dlatego mnie tak trochę zraziła do siebie. Druga część na przykład była mega. Była świetna, nie, była, nie było aż takiej powtarzalności. Było, było, było, było, było więcej urozmaiceń. Co, hmm. mi trochę, to mi, co mi się trochę nie podobało w dwójce, to było to, że było, był dużo większy, dużo większy nacisk na broń palną. W jedynce jak było jej za mało, tak w, w dwójce już było jej za dużo moim zdaniem. No, ja w Dead Island'a tak w sumie dużo nie pograłem. Tam, tam, tam mi przeszkadzał trochę ten feeling całej tej gry. Ja, ja, ja osobiście zawsze wolałem na przykład Dead Rising'a niż Dead Island'a. I jeżeli chodzi o zombiaki, to właśnie Dead Rising dla, dla mnie była... Dosyć, dosyć fajnie to było zrealizowane, ale w porządku. A próbowałeś może w Tajlandii kooperację? No pewnie, teraz z za Ciężko było nam się połączyć niestety przez tak, tak, mój, tak, mój tak. albo ich internet. Nie, nie, nie, nie, nie. To był problem też z grą. Gra miała trochę skąpaną, skąpaną tą kooperację. Mieli no dobry no pomysł, ale samo właśnie to łączenie było dosyć problematyczne. No tak, no to, to, był, to, był to była największa bolączka. No bo tak jak się odpala już kooperację już na, na te dwie lub więcej osoby, to, to już jest zabawa, już jest fajnie, że tutaj napieprzamy się wszyscy razem. No Pewnie, I że tak. i to, to jest duży plus. No tak. E, no, no I wtedy, wtedy nie ma takiego znudzenia moim zdaniem. Jak masz ten, tą kooperację, już grasz ze znajomymi, to już nie ma takiego znudzenia. No y, okej. Okay. więc The Island fajnie. Ja nawet to nie grałem za bardzo. Dobrze, Piotrze, jaką ty masz gierkę? Dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy wygraliście w nią, czy nie. Ja bo... niestety nie. A ty, Christian? Ja niestety nie. A to, o czym będę mówił, to będzie gra, która jest... Wierzymy ci, bo powrotem... po to jest, To jest taki powrót starego już całej serii o, o takim złodzieju, który miał na imię Darek. E, TIF. Mhm. I TIF nie zawiódł pod masą rzeczy. Znaczy, może masą. To są takie nasze drobnostki, ale to wszystko razem do kupy bierzesz, bierze i po prostu dra poszła na półkę i nigdy więcej do niej nie wrócę chyba. Mhm. E, no więc tak, może zacznijmy od podstawowej rzeczy, czyli e, mechaniki, może nie tylko rozgrywki, bo ta jest, powiedzmy, w miarę przyjemna, co w takim chodzeniu. Ta, nie wiem, biegniecie, Jesteście daretem? Będziecie a, e, po, po, po dachu i mówicie sobie. A czurde, a sprawdzę, co się stanie, jak spadnę z, z dachu i zadnijcie, co się dzieje. Spadęć z dachu. Nie. Daret się łapie za, za, z automatu Aha, wiem, za brzeg dachu i e, podnosi się. Nie możecie spać. Za cholery nie da się. E, Takich taki drobnostek jest, jest po prostu masa. Daret e, robi coś po prostu sam z siebie, nie, nie, nie ma takiego uczucia, nie wygra, jest powiedziane, że to jest taka gra bez z, otwar, powiedzmy, otwartym światem, a ostatecznie idziemy po korotarzu i to nie jest zbyt fajne. Mhm. Następna rzecz to jest a, pewny sposób wydłużenia całej rozgrywki, a tym sposobem jest użycie animacji do wszystkiego po kolei. Ja nie wiem. Garet idzie, otwiera drzwi, macie pięciosekundową animację. Gareth otwiera drzwi od szafki, jest animacja, e, pięciosekundowa animacja. Garet bierze e, puchar z szafki. Jest animacja. E, nie wiem. Gareth otwiera ot, okna, a okien otwiera się od cholery w tej grze. Garet robi, ciągle e, tą samą, dokładnie siedmiu czy sekundową e, animację, która polega na tym, że Gareth najpierw patrzy się po oknie, dopiero później podnosi to okno do góry i hmm. wygląda hmm. to źle, tym bardziej, że otwiera no, się tego masę, no to Gareth jako wiad, wiadomo, już złodziej nie, z, taki naprawdę nie, zaawansowany chyba wie, jak otwierać takie okno, które jest dokładnie takie samo a nie robić jednak tą samą animację ale wiesz, musi się ozejrzeć, musi sprawić czy ktoś nie idzie, musi to czy wiesz, czy no, nie obserwuje właśnie. i idzie, przez, to, przez to po, po zliczeniu tam dokładnie chyba nawet y, fundry z, z tego co pamiętam zliczało czas tych animacji i się okazało, że podczas całej całe gry, to jest tam chyba 45 minut samych te, takich animacji, nie? Mhm. To, to jest tak naprawdę dużo przy tej grze. No to hmm. jest. Mhm. Pytanie, no i ostatnie... pytanie, ile do godzin wychodzi? Z tego, co pamiętam, ja w to 5 godzin, więc no, można powiedzieć, że 45 minut na 5 godzin to jest nic, ale przy tym, co się tam robi, to, to robi to różnie. Tym bardziej, że no mówię, idziecie, otwieracie szafkę, i tak. to jest tutaj 5 sekund, tam 5 sekund, i to zaczyna wkurzać, po prostu ewidentnie. Macie ochotę strzelić padem w gareta, po prostu rzucać. To widzisz, ten... ale to widzisz, może to jest na przykład celowy zabieg, tak jak to było zrobione w pierwszym, drugim i trzecim rezydencie. Nie wiem, czy pamiętasz, no się... <laughs> że tam są ukryte loadingi. Nie no, to, to, jeżeli to jest ukryte loading, loading to nie, to, nie, po prostu, nie. To, to, źle, to To nie może tak wyglądać, po prostu <grym> ja, ja podziękuję. Ale ja to, i, mam jeszcze jedną rzecz, która mnie zdenerwowała w tej grze. Mhm. I jest to e, coś ciekawego, czyli głos Gareta. Bo Garet w pierwszych trzech częściach, jeżeli dobrze pamiętam, e, jest ręce z tego samego aktora no a tutaj z tego co pamiętam z, zmienili go i mi się to nie podobało po prostu znaczy no to, to było rozczarowujące no bo znaczy no, chyba e, że tak powiem czas między ostatnią częścią a to chyba był dosyć spory więc no mniej więcej coś podobnego jak pomiędzy drugim a trzecim Diablo jeżeli dobrze pamiętam no to, to sporo lat to, to może już ten aktor nie żyje na przykład być może, ale to trzeba, nie wiem, wymyślić w jakiś sposób, że nie wiem, Gareth to jest, e, nie wiem, potomek poprzedniego tam, to jest Gareth Junior, czy coś w tym rodzaju. Wtedy no tak, można tak, to inaczej tak. rozwinąć, nie? A, a tutaj ta zmiana przyzwyczajenie się do, do, do głosu bohatera naprawdę dużo, dużo robi, przynajmniej przy takiej serii. Ja to chyba bym kompletnie zapomniał o tym głosie po tylu latach i jak on brzmiał. Zadać, sobie odświeży na przykład. No właśnie o to chodzi. Ja przy takich no. seriach, jeżeli wychodzi jakaś taka nowa część, albo właśnie mówią, a słuchajcie, zrobimy nie, nie wiem, spin-off czy coś w tym rodzaju, który będzie zawierał tu głównego bohatera, no to ja pierwszą rzeczą, tu robię, to już od razu odpalam stare gry i, i przechodzę jej od nowa, żeby sobie przypomnieć całą historię. Mhm. Mhm po recenzjach widziałem, że ten TIF był taki sobie, właśnie sporo osób narzekało chyba chyba może zbyt, zbyt szybko go wypuścili nie wiem no, no ale... ja, ja szczerze nie wiem to, to, tak naprawdę tam były też jakieś różne inne masy badów, które, o których w ogóle nie chcę wspominać mhm. jeżeli poszukujecie dobrej stradanki w świecie takim jezu steampunkowym ja, ja wiem, ja wiem, Dishonored. Tak, dokładnie. Aha, A, tak rewelacja, rewelacja, naprawdę rewelacja. Tak, to jest, to i to, to zawiera dokładnie te same mechaniki, co w TIF. Zawiera, no, oprócz tych dodatkowych takich, wiecie, magia, cudawianki, cudawianki, ale, ale Dishonored naprawdę jest świetnie, świetnie zrobione. No. Ja, ja mam tą wersję Complete Edition ze tymi dwoma dodatkami. Właściwie trzema, no bo ten trzecie to są, to, są, to są challenge. Polecam. Przejście tych dodatków też jest świetne. Bardzo fajnie to zostało zrobione. E, Okej, okay. więc e, może teraz moja gra. No słuchajcie, e, dawno, dawno temu była sobie firma, nazywała się Criterion i zrobiła najlepsze wyścigi, o których Michał dzisiaj wspomniał, czyli Burnout. Dokładnie o... chodzi mi o trzecią część Burnouta, Takedown. Słuchajcie, jak ja zobaczyłem te wyścigi, to to pogląd na temat wyścigów kompletnie, kompletnie się zmienił. To była, to, to, to była rewelacja, to jeszcze było na PlayStation 2. E, to wyglądało przepięknie, je, je, jak na tam, tamte czasy oczywiście. Brzmiało rewelacyjnie, to była świetna ścieżka dźwiękowa. Poznałem sporo fajnych, rokowych zespołów dzięki właśnie Bernardowi. Tak, Pernod, tak, tak, to właśnie to jest, to jest plus tej celi. Dokładnie, I, i po prostu rewelacja. Ja byłem zajarany takimi wyścigami, nie wiedziałem, że wyścigi mogą mi się tak podobać. Tam były te charakterystyczne wypadki, to było świetne. No i oni to... później. Z... Tak, oni później sobie zrobili jakiś tam Domination, później zrobili chyba jeszcze jakiś Revenge czy coś, już nie pamiętam. No i na PS3 zrobili Burnouta Paradisa, bardzo, bardzo dobrego Burnouta z Otwartym Światem i tak dalej, ale mi akurat brakowało czegoś, co, miał, co miała ta trójka. Ale, ale, ale to był dobry burnout. No i ten kriterion, e, przerzucili go do robienia Need for Speedów, zrobił Hot Pursuit bardzo, bardzo fajnego, dla mnie przynajmniej Need for Speeda, e, odświeżyli trochę tą markę, e, były to normalne wyścigi, wyścigi, w których się tylko jeździło, pokonywało czasy itd., dalej. Był to dosyć dobry tytuł i oczywiście w ciemno już od razu brałem kolejny, no i właśnie ten kolejny, o którym też dzisiaj Michale wspomniałeś, czyli Most Wanted kompletnie mi się, kompletnie mi nie podszedł. Tam mi nic nie podeszło. Oczywiście teraz e, wyścigi są takie, że mamy otwarte światy. Już we, we, w każdych wyścigach masz otwarty świat. Nie, nie podoba mi się to. Ja jednak bym, wolałbym sobie wybrać wyścig i sobie go przejechać, niż mam jeździć po tym otwartym świecie i sobie wybierać te, te wyścigi. Poza tym... E, nie leżało mi to miasto całe i cała ta mapa. Po prostu mi tam czegoś brakowało. Dla mnie było to źle zaprojektowane i bardzo źle mi się wgrało to w, jako, jako w tą mapę. Kolejnym bardzo chybionym pomysłem były samochody. Pamiętasz Michale o co chodziło z tymi samochodami? Znaczy, no, że musisz zdobywać je po kolei, żeby znajdować na mapie. Tak, wszystkie samochody masz na mapie, wszystkie. Wystarczy, chcesz Bugatti Veyrona, dobra, to wchodzisz sobie w net, patrzysz sobie w mapkę, gdzie on się znajduje, a w prawym górnym rogu. Jedziesz po niego? Nie, ej, Bugatti Veyron musiał musiałeś zdobyć. Nie, to no, znaczy, podaj jakiś tam przykład. Chodzi mi o to, że po prostu znajdujesz sobie najlepszy samochód w grze, jedziesz sobie po tej mapce, znajdujesz go, bierzesz go i sobie nim jeździsz, najlepszym samochodem w grze. Więc takie podejście bardzo mi się nie podobało. I, i w ogóle źle mi się grało w tą grę ja, jako wyścigi źle mi się grało tam były jakieś e, głupie tryby już kompletnie nie pamiętam bo to było stosunkowo dawno e, ale od tego czasu jeszcze Criteriona teraz podzielili kryterion robi teraz jakąś dziwną grę nastawioną na e, jakieś e, la, latanie jakieś e, bagi. E, jakiś. E... A, to, to. Tak, to jest, tak, tak. No, to, nie to... pamiętam, nie pamiętam nazwy, ale widziałem ja, ja, może ja też się pamiętam Tak. Wiesz co, to może być ciekawe, z tym, że. Kurde, no ja bym chciał nowego Bernauta, no. No, no, mi... no. nie, ukrywam. Nie no, ukrywam. Ja też bym chciał nowego Bernauta, aczkolwiek tak mnie zaciekawiła ze względu na to, że ja też jestem panem e, na przykład Motorstorma. Nie wiem, czy grałeś. Jestem, czy nie. Jestem Mam platynkę w apokalipsie, haha. Ha. A, skubamy. Mam. No nie, ale to sobie, to słuchaj, musimy kiedyś zagrać, bo w ogóle co tak y, chłopaki z oficjalnego forum PlayStation grają. Ale, ale ja już nie mam trójki, Wtedy? ja już nie mam trójki. A, no chyba, że tak. Nie no, wiesz. No to nie, to, to e, ale nie przecież, Ale przecież ta sama firma zrobiła Drive Caba, dlaczego w Drive Caba nie gracie? Hmm, nie wiem, ale może dlatego, że się nie da w niego grać na no, online. pewnie dlatego, że się nie da w niego grać dokładnie, no. e, tak, więc e, taki off-top e, podobał Ci się Most Wanted, ogólnie, e, Michale? no mi się nawet podoba tak, wiesz, żeby sobie pośmigać po mieście tam po, poznajdywać e, samochodziki, po... także dla luźnej jazdy, typowo mm -hmm. e, to powiem Ci właśnie, że ja mam to samo, co Ty z bradersami. po prostu mi się to znudziło tam to dla mnie było nudne. Teraz akurat kończę Need for Speed R Rivals i będę pisał recenzję yy, na stronie. Yy, że tak powiem, sta staram się, ciężko to idzie, ale już praktycznie platynuję. i naprawdę chce mi się w tego Need for Speed grać, nowego. Jest naprawdę bardzo fajny i robi go Ghost w ze współpracą z Criterionem. Tam jest tylko tak napisane. Trochę czujesz tam kryterion, ale naprawdę w to mi się gra przyjemnie, a w ten Most Wanted no to ja musiałem, ja musiałem się męczyć, żeby do tego podejść, aż w końcu to zostawiłem. No i nie, strasznie mnie znudził ten most. No wiesz, no mi na przykład właśnie się bardzo, bardzo podobał ten, podobał ten motyw z otwartym światem, że może w całym mieście sobie śmigać, że są tam poukrywane te samochody, jakieś tam znajdźki typu rozwalenie tych bramek, rozwalenie e, billboardu. Mhm. E, to tak, właśnie tak, mi tak, tak przypominało mi właśnie tego barnauta, w którego się zagrywałem dość sporo. No bo to, wiesz, bo to... Dla mnie Most Wanted to właśnie było takie połączenie Burnouta z Need for Speedem. Z tym, że połączenie moim zdaniem słabe. A twoim zdaniem całkiem przyjemne. No moim zdaniem no mi się mi się podobało e, Okej, okay, więc to chciałem tylko tyle. Rozczarowałem się Most Wantedem. E, jedziemy dalej. E, Michale, co tam dalej masz? No dla mnie rozczarowaniem też nie aż takim mocnym, ale to już jako, jako trzeci ostatni tytuł mhm. e, z Beyond Two Souls. To jest gra, na która z jednej strony no, jest y, ciekawa fabularnie, nasz znaczy powinna być ciekawa fabularnie, tak moim zdaniem wyszło to średnio, w szczególności patrząc pod kątem, właśnie na tą grę bardzo patrzę, patrzyłem pod kątem pod, przez pryzmat y, Heavy Raina, który był grą świetną, był zalębiście wykonany graficznie, był zelębiście wykonany fabularnie. Y, naprawdę chwytał mnie y, za serce, ba, bardzo emocjonująca była ta gra dla mnie. Gdzie jeszcze jedyną grą, taką, która rzeczywiście mnie złapała, to był, był Spec Ops The Line. Mm. i patrząc na Beyond, ja tam w ogóle nie czułem prawie, że w ogóle nie wczuwałem się tak w tą grę. Nie wiem, jakoś po prostu nie potrafiłem, czy po prostu nie, nie było takiej nie miałem takiej możliwości w tej grze, ale Czegoś tam brakowało, w porównaniu do Heavy Rain'a, czegoś w tej grze brakowało, moim zdaniem. Nie, nie, nie, nie łapało mnie tak za, właśnie za te uczucia. Chociaż powinno. Tak tak według tego, co mówili twórcy. Plus ta, ta cała, ten cały rozstrzał tej chronologii, że tutaj zaczynamy jako dziecko, później nagle jesteśmy dorośli, później znowu jako dzieciak, później jako nastolatka i tak to się wszystko mieszało tak naprawdę. No, ja za bardzo nie wiem, wiem, że Heavy Rain był faktycznie świetny, chciałem, mogę zagrać w tego Beyonda, ale już to, to był moment w którym ja po prostu już się pozbywałem trójki, więc ja nie miałem okazji. Grałeś, grałeś Piotrze? W ja, tak? ja nie mam PlayStation. O Boże, ale... no tak, o, o, o jak mi przykro, no tak, masz. ma ale, ale o Beyond, ale o Beyond na tyle dużo słyszałem, znaczy ja, mhm. dla mnie Beyond było o takim wielkim zaskoczeniem, wiecie że, że pracuję, znaczy powiedzmy pracuję w 3D bo, bo, bo muszę tak mhm. naprawdę. No i dla mnie to było. Wow, ale ładne są te modele. Uf, Jakie tak. ładne twarze i w ogóle, nie? To cała animacja mi się. Po prostu wiecie, biłam super świetne. I tak, początkowo historia mnie totalnie nie, nie, nie obchodzi. nie? A później mówię sobie, a pooglądam streamy, nie? Pooglądam jak ludzie, jak ludzie w to Wystarczyło pierwsze 20 minut powiedziałem, o Jezu jak dobrze, że nie mam PlayStation. <grym> no tak. Eee, znaczy. Czy nie masz wrażenia Michale, że po prostu tam fabuła dała ciała, że gdyby fabuła naprawdę byłaby dobra to ta mm. gra by była lepsza? Tak, fabu fabuła, fabuła dała ciała, Tu trzeba przyznać, e, z przykrością muszę to stwierdzić, ale e, właśnie fabuła tutaj była niestety dość słabym punktem, grafika na mhm. przykład też była moim zdaniem gorsza niż w Heavy Rainie, gdzie w Heavy Rainie no naprawdę było te, te zbliżenia twarzy. Kurczę, jak nie, nie wiem czy widziałeś te wszystkie gameplay, czy, czy grałeś w ogóle w Heavy Raina. Ale no jak tak, było, tak, tak, tak, było zbliże, zbliż, zbliż, zbliżenia twarzy, to widziałeś faktycznie no, te wszystkie detale w szczególności, jak na przykład ten główny, główny bohater, Ethan chyba, tak? Dobrze pamiętam Etan stał w deszczu i wiesz, deszcz, deszcz na niego pada, to rzeczywiście było widać, Pamiętam. że ta, ta skóra jest mokra i tak dalej. A tutaj no tego aż tak nie było widać moim zdaniem. Był, było też dobre, była, była dobra grafika, ale nie była aż tak dobra. Mm -hmm. No e i po e prostu tak no. jak mówisz, fabuła, fabuła. No tak, tak, tak, tak. E dobra, więc biorąc wierzę, bo, bo faktycznie chyba sporo osób twierdziło, że Heavy Rain był lepszy, więc e chyba wszyscy się zgodzą również z tobą. E Piotrze, jaką ty ostatnią grę nam przygotowałeś? Grę, która może być, nie wiem, może nie jest to zbyt duże zaskoczenie. Nie wiem, Mass Effect 3. I specjalnie daję pod ten trójka. Ja nie lubię Mass Effecta. To nie jest seria, która mi super podchodzi, ale jedynka uważam za najlepszą część, jaka kiedykolwiek powstała. A trójta jako najgorszą i najbardziej rozczarowującą. I z jakiego względu? A to z takiego względu, że jak ktoś mi daje grę, która ma być RPG, a ostatecznie jest strzelanką akcji z trzeciej osoby z dodatkiem RPG, to ja się pytam, co się stało? No tak. Ja to tak odbieram, tak naprawdę. To jest główny zarzut mój do Mass Effect 3. Z każdą kolejną częścią BioWare po prostu leciało sobie dla mnie w Jedynka była świetnie, bo była świetnie rozłożona. Było trochę akcji, ale byłam ten, ten, EP, ten cały, otoczka RPGowa była taka wow, tutaj, tutaj mam masę wyborów, tutaj coś. A w trójce, no niby jest opcja, tak, włączenia sobie a, od, na początku gry często się traci bardziej popularnie, czy bardziej akcją i tak dalej. No i ja mam ustawię najbardziej popularnie i, i czuję się, jak grę, w grę akcji. No sorry. Nie wiem, może to jest moje podejście starego rpg No po prostu pod... masz, masz za mało RPG-a w rpg po prostu. No tak, to jest, te, to, to, to, to prawda. A drugi, mm. Ale jest też no, drugi zarzut co do samej fabuły, która jest to trochę dziwna, tak naprawdę. Nie wiem, wygraliście w Mass Effect 3? Ja niestety nie grałem w żadnego Mass Effecta, ale chciałbym szczerze, że słyszałem dużo dobrego tej serii, yy, ale to chciałbym już przejść tak wszystkie, wszystkie, wszystkie, mhm. od, jeden, od jedynki do trójki. To, to poczekaj, bo za chwilę wychodzi nowy. Znaczy, e, <coughs> mówili jeszcze o remasterze wszystkich trzech na ps dokładnie. Więc, więc no, dokładnie, więc poczekaj. Tak. No mam, nadzieję, mam nadzieję, że może będzie na czwórkę, nie? To wtedy może coś kupić. Ja pograłem trochę w jedynkę i stałem w windach, jak się wczytywało. Śmieszne to było. A w trójkę pograłem tylko w demo. I powiem ci, że no widzisz. Ty jako stary RPGowiec, ale właśnie mi, mi się to podobało, bo tam masz, tam, e, ta trójka była taka bardziej nastawiona na akcję, tam się więcej działo, prawda? I więcej się strzelało, i więcej tego, tego, i było mniej takiego rpg inaczej. Właśnie, tylko wiesz, gra nastawiona na akcję opisywana jest jako najlepszy RPG w świecie no tak, sci -fi. tak, tak, tak, tak, tak. To, to się z tą zgodzę, tak. To jest właśnie jeden zarzut. No, no wiecie, sama fabuła to też jedno, no i ostatnia rzecz, która tak naprawdę jest chyba najbardziej kontrowersyjną, czyli zakończenie, które, jak wiecie, było, Zostało zmienione. Mhm. To to zostało zmienione i to zostało takie zmienione, że zmienili mi kolory tak naprawdę i dodali, dosłowni sobie chyba nawet, wiecie, kwestie dialogowe, które jedynie troszkę rozwijały e, cały wątek i tyle. To, to było po prostu denne. Więc ja nie wiem to gdzie czy moim zdaniem w ogóle cały zabieg tego, że zmienili ten koniec, było, było den, był denny, bo no kurczę, no, zrobili takie zakończenie, no to niech się gracze z tym pokazał, że jest takie zakończenie. No, a dokładnie, nie, nie, o inne. tym hmm. też mówiliśmy no, że, nie, hmm. poprzednio że, kiedyś tam, że Bayer nie powinno się w ogóle z e, jej ulegać draczem i mówiąc, dobra, damy wam ten. Nie, to jest nasza drogącropka. Sam osobiście czekam na nowego Mass powiedzmy, czekam, tak jak Piotr Modzelewski, który jest fanem, on czeka, ja nie jestem fanem, ale też czekam. Na co? E, na kolejny? Na Mass tak, na, mhm. na nowego Mass Effecta. Tym bardziej, że e, zapowiedzieli, że powróci Mako, a w pierwszej części to była jedna z lepszych, tak naprawdę, rzeczy do roboty. Mhm. Czyli jeżdżenie po tych planetach, ten samym Mako, było to po prostu świetnie zrobione. A co, co to było tam Mako? To, to jest taki pojazd po prostu z wiadowcy, który został wy, wy, wysyłasz sobie na, na, na planetę i nim jeździsz po planecie nie i jeździsz od questa do questa na przykład. A po drodze są właśnie kosty poboczne. Obym mnie bardzo fajnie się Mako jeździło, bo, bo był bardzo fajny model Jestem pod tym względem, że na przykład były kamienie i Mako, jako że miało zawieszenie na dwóch kołach, znaczy, z, jezu, dwie osie działały nie, nie, nie ze sobą równolegle. Niezależnie. Tak, niezależnie. To można było, wiesz, skakać w ogóle tym makro po, po, pomiędzy kamieniami. One, one się odpowiednio wyginały. W ogóle, wiesz, bardzo fajnie to zostało zrobione. No i mhm. zapowiedzieli, że to będzie. Ten bardziej Bajower po tym, co się właśnie dzieje tak jak mówił Krystian z Dragon Age Jam Inquisition, że, że to jest świetna gra, to mam nadzieję, że Mass Effect też będzie dobre. No, pamiętajmy o tym, że mają jeszcze w BioWare, że chyba jeszcze jedną serię i to dokładnie, znaczy serię Dragon do roboty, czyli Star Wars nowe, nie? Mhm. O którym nic nie wiemy, totalnie. Co to będzie, jak to będzie wyglądać? Nie, zero, po prostu wiemy, że będzie i tyle. Tak, więc dobra, więc myślę, że Mass Effectie możemy. Nie, no o Mass Effectie coś... nie, ma co więcej, mhm. nie ma co więcej mówić, bo to, bo to jest seria, fani będą się ze mną sprzeczać, że to, że, no, to jest najlepszy gra ever i w ogóle. A, a ja powiem, że nie, bo bo nie jest. No znaczy, e, twoim zdaniem, Piotrze, trójka była najgorszą częścią całej trilogii. Tak. To, znaczy, no, z tego, co, co wiem, na Piotrek, może leczny, który jest fanem, też uważa, że, że jedenka to jest najlepsza część, Ja to mogła o I tak, to jest najlepsza. No tak. Mhm. Okej. Okay. Dobra, więc y, Mass Effect, Mass Effect. E, dobra, i ja powiem o ostatniej grze. Mm, słuchajcie... E, szóste Hirosy. Poro tam się pozmieniało. Nie wiem, czy graliście w szóste Hirosy. Gra... Na, na pewno graliście w Hirosy. To nie uwierzę, że nie graliście. A graliście w ostatnią część? Ale ja ci powiem, że nie. Znaczy, powiem tak. Grać to ja nie, specjalnie nie grałem, tylko patrzyłem, jak to się gra, nie, to nie jest droga mnie. Heroes of Might and Magic. Aha. E, Michale, ty mnie nie zabierz. Nie, ja nie grałem. Znaczy, nie grałem w najnowsze Hirosy, grałem ogólnie w Hirosy. Grałeś. Grałem. Oczywiście, każdy ja grał, na pewno w każdy swoje, grał, w budowanie, kawek, nie pamiętam. Tak, budowanie zamków, robienie sobie stworku, wysyłanie stworków do różnych graczy, levelowanie i tak dalej, każdy z no, no, grał. E, dobra, więc szósta, ostatnia część, w przyszłym roku będzie siódma, e, szósta, ostatnia część, słuchajcie, no tam były spore zmiany, zmiany, które mi się nie podobały. Tam mieliście tylko pięć zamków, stosunkowo mało, trochę były poprzestawiane terasy, ale tam nie o tym chcę mówić. Słuchajcie, nie dało się wejść do zamku, miałeś taką opcję, że jak był sobie zameczek na planszy, normalnie na niego klikałeś, to wyskakiwało ci takie, takie malutkie okieneczko, dodatkowe okieneczko, ale nie wchodziłeś do zamku, po prostu miałeś dodatkowe okieneczko budowy i mogłeś budować. I wizualnie on się zmieniał na planszy i nie, nie można było do niego wejść. Później po aktualizacjach zmienili to i było standardowo, że można wchodzić do zamków. Jak, jak oni w ogóle wymyślili grę, w której nie można wchodzić do zamków, no po prostu no debile, dla, dla mnie są debile, ale dobra, okej. Okay. Jed, jedną z niewielu rzeczy, które mi się podobało to to, że każda jednostka miała swoje skille, nawet najgorsza jednostka wymyślili je jakieś tam skill, żeby coś tam miała i to jest fajne, jeżeli, jeżeli każda jednostka ma jakiś skill, to jest super, że to nie jest jakiś tam kusznik, który sobie coś tam strzela, bo ten kusznik jeszcze coś będzie miał eee, i to jest fajne i to mi się bardzo podobało. Eee, ale co mnie najbardziej wkurza, wkurzyło, w, e, znaczy, e, może do tego, e, co mnie najbardziej wkurzyło, to powiem na końcu. Powiem Wam, że surowce też nie było moim zdaniem e, dobrym, dobrą rzeczą. Wyobraźcie sobie, że w każdych Hirosach macie 8 rodzajów surowców. W szóstce. Masz cztery rodzaje surowców, więc cztery usuwają, usuwają tam jakąś siarkę, usuwają, e, usuwają jakieś kryształy i tak dalej. Nie, kryształy zostawiają gemy, gemy, albo to jeden, jeden, z tych dwóch, już nie pamiętam, jedno po prostu usunęli, e, przez co grafie robi się taka bardziej każdą Zawsze zajmowaliście cztery, kopal osiem kopalni, to teraz wystarczy cztery. E, no to zdania są podzielone, no dla mnie to tak średnio że usunęli te, te połowę tych surowców ale niech im będzie e, ale najgorsza, najgorsza rzecz, którą zrobili to to, że do tej pory ta gra nie, dobrze e, nie działa ja mam e, oryginalną e, wersję sobie kupiłem na, na, na PC ta. E, robię sobie najnowsze aktualizację tej gry no i słuchajcie, ona mi po prostu wychodzi, w to się nie da grać. W to się do takiego stopnia nie da grać, że ja musiałem ostro kombinować z, ze sterownikami do swojej karty i tak wykombinowałem, że po prostu... Trzeba w plikach. I Nie, e, nie akurat, akurat, akurat jeszcze nie musiałem, aczkolwiek już były jakieś tam poradniki jak to zrobić. Po prostu nie mam najnowszych sterowników, żeby móc grać w hirosy. Mam jakieś roczne, bo jak wezmę najnowsze, to nie będę mógł grać w hirosy i to jest słabe. Ta gra... Miała ogromne wymagania sprzętowe. Ogromne. Oczywiście mi działała na fulu, ale miała ogromne wymagania sprzętowe, a graficznie wcale tam, jak popatrzysz na to, to tak, a no dobra, ładnie, ale bez przesady. A ona po prostu potrzebowała takiego kompa, że, że, że to szok. I strasznie źle zoptymalizowali ten cały silnik. Strasznie. Przez co, moim zdaniem, takie gry nie powinny w ogóle wychodzić, albo jak mają wyjść, to po roku, bo oni nie potrafią jej nawet dobrze naprawić, jak w Battlefieldzie, jak w Unity, i jak w Drive Clubie, i jak wreszcie różnych takich dziwnych tytułów. Szkoda, szkoda, szkoda, mam duże oczekiwania co do siódemki, rozczarowałem się troszeczkę tą szóstką, bo rozczarowałem się, ale mam nadzieję, że siódemka będzie fajna i powrócą do korzeni, mają powrócić, ale oni z każdą częścią powracają i tak powracają, że nie mogą, że nie, nie udają. Że, że nie powrócili jeszcze. Tak, to dokładnie, więc więc okej. Okay. Nie no znaczy, że no, chciałem. Moje zdanie wiesz, co, no, Jak chcesz, pograć w heroes, to jest w czwórka, nie? No Jakieś wie, no wszyscy wiesz, czwórka, czwórka. No tak, no ale ile można grać w to samo? No ja wiesz, ja, ja jednak wiesz, ja jednak nie chcę grać w FIFA. Po jest to już e, grają cały, cały czas w Call of Duty i w Minecraft na przykład, albo w Bowa cały czas. Ale no, i zrobię te pucharki, co mam dalej robić? No widzisz, no i im to nie przeszkadza. No widzisz, a mi jednak tak. No okej, okay, dobra, więc chciałem trochę pochwalitować e, ostatnich hirosów, e, w sumie już dosyć starych e, i tyle. Dobra, więc ja myślę, że główny temat możemy zamknąć e, i może e, ze względu na to, że dzisiaj nie ma Jacka, to może tematy kulturalne sobie na razie zostawimy. Ale może to... powiedzmy jeszcze jedną rzecz. No, no, no. Słuchajcie, nasi drodzy słuchacze, jeżeli Z nie macie jakiś druk, które was poszczerowały, to wypisujcie nam gdzieś w komentarze. Bo, bo jesteśmy po prostu ciekaw, co go rozczarowało. Tak. Ja osobiście mogę nawet to gdzieś zebrać i nie, zrobię wam cały taki fajny wpis o odrach, które Was e, rozczarowały. Nie, tak, i będzie, be, będzie to, nie wiem, Głosy Dracza albo też w tym rodzaju. Będziecie mogli sobie czytać tak naprawdę o sobie trochę. A ja będę wszystkie Wasze gry bronił, bo bo takich gier, które rozczarowują jest naprawdę mało. Żartuję, jest od, od groma, ale i tak będę bronił. I tak będę bronił każdą grę. E, dobra, więc e, spoko. Więc e, czekamy na właśnie wasze opinie pod, pod tym tematem. E, Zamkniemy główny temat. E, bardzo fajnie nam on wyszedł. W sumie e, nie będzie tematów kulturalnych, bo nie ma Jacka, więc e, tak jak już mówiłem, więc e, o, ja już, już, sobie. Miał, już miałem nadzieję, że sobie pogadamy o niektórych filmach. A właśnie nie, bo no. chciałbym, chciałbym trochę ruszyć te tematy technologiczne, bo ostatnio dosyć tego mało było. I pytanie Piotrze do ciebie. Nowe biblioteki DirectX 12 nie będą na nowym Windowsie. Czy wydaje Ci się, że to jest duża strata dla takiego Windowsa? A, ja powiem tak. Jako, powiedzmy, znaczy, ja pracuję w 3D, ale jestem też programistą. Mhm i powiem tak. DirectX 12 został specjalnie niezoptymalizowany dla Windowsa 7 z jednego względu. Mm -hmm. Zgadnicie jakiego? No nie Żeby, żeby Że, wszyscy brali? Nie. Tak, a właściwie, żebyście, żeby w chwilę za, za dokładnie, tam kwietniu, mm -hmm. będzie aktualizacja darmowa do Windowsa 10. A Windows 10 ja, ja sam korzystam w tej chwili z bety obok e, mojego makowego systemu. Mhm. I wszystko na bieżąco sprawdzam. E, no i to będzie dobry system. E, no i tylko o to chodzi. Linux 12 nie, nie wejdzie na Windowsa 7, żebyście po prostu przerzucali się na nowe, na, na, na nowe systemy, żebyście ciągle je aktualizowali, bo warto. E, ale a wiesz, czy to strasza się... dla Windowsa... Ale wiesz, czy to straca dla Windowsa 7? Szczerze mówiąc, Potem, jak dobrze pamiętam, Windows, ten DirectX 11 to był wykorzystany na początku sa, sa samego jego istnienia w bardzo małej ilości gier. Dokładnie. Totalnie. Mm -hmm. o, ja nawet nie, wiem, nawet nie wiem, jak to teraz wygląda, czy nadal jest, jed, jest już 11, czy nadal jest korzystana dziesiątka, 10, bo, bo nie gram na PC tak naprawdę. Więc, więc nie wiem, jak to tam wygląda. Ale wprowadzenie tej dodatkowej biblioteki jest, jest no, rozwinięciem znaczy wiecie, DirectX 12 będzie tak, że jest wprowadzany też po to, żeby nam, programistom, było łatwiej tworzyć grę na Xbox One. Bo tam ten DirectX wejdzie. Może, możecie być w szoku, ale tam jest ten wykorzystywany DirectX. Mhm. I robią to tylko po to, żebyście, żeby nam, programistom, było łatwiej, będziemy mogli pisać sobie grę na, na PC i na, na Xboxa One od razu za jednym razem. No, to, to, to jest fajne. No, e, no tak. E, Okej, okay. wydaje mi się, że tak, że ta dwunastka, to i tak zanim właśnie te gry będą je wykorzystywały w jakimś tam stopniu. A ja jeszcze mam do ciebie pytanie, Piotrze, że na przykład wychodzi mi gra, na, na przykład, która wykorzystuje dwunastkę okay. i jak e, mam jedenastkę, to nie mogę w nią pograć? Nie możesz w nią pograć, ponieważ um, cała rzecz polega na tym, że masz, nie wiem, uh, dodatkowe instrukcje, które są w dwunastce i na przykład nie wiem. to no, wykorzystuję tak, tak. tylko jedną, jedną dziesiątą tych instrukcji, tak? No tak. To, to musisz posiadać to, to dodatkową w no bo stąd to weźmiesz? No tak, ale to, to nie, jest, nie jest na przykład coś takiego, że na przykład minimalne wymagania, DirectX10, zalecane wymagania, DirectX11. Nie, to, słuchaj, bibli... to tak, to, to, co do bibliotek programistycznych, mhm. to tak nie wygląda. Ty tworzysz na, na DirectX, wybierasz z góry dan, daną wersję biblioteki. Nie Jaki. możesz mieć dwóch, bo jest rozwinięciem tak naprawdę dziesiątki, czy, czy jedenastki tak naprawdę. Czyli ma praktycznie to samo, ale pozmieniane albo dodane, dodane w parę różnych rzeczy Czyli, poczekaj, zanim powiesz, czyli ogólnie rzecz biorąc, tak jak Cię rozumiem, to taka zaimplementowanie takiego DirectX 12 dla Windowsa 7 nie powinno być trudne. Ogólnie Nie. Znaczy tak naprawdę ja, ja, ja wiem, że Microsoft spokojnie by sobie z tym poradził, bo on ma masę osób, tak? O, A, w ja, tysiącach, no. No w tysiącach, dokładnie. I programyście spokojnie byliby w stanie sobie poradzić z dwunastką dla siódemki. Ale to chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyśmy się przenosili na nowy system. Popatrzcie teraz. Także tak, te. akurat Michał będzie miał dość dobre, e, sądzę. E, te znaczy widot, tak naprawdę, jeżeli chodzi o komputery osobiste, bo po marketa nie kupisz w tej chwili żadnego komputera, który nie ma Windowsa 7. Znaczy nie ma Windowsa 8. Zdarzają się ewenementy, ale... ale jest tego tak, tak naprawdę bardzo, ale już, bardzo mało. Już się, no nie no, może jedna sztuka na przykład u mnie, w, w moim sklepie, w którym pracuję, może jest... Nie, sorry, już teraz nawet chyba prędzej znajdziesz na Ubuntu niż na <głos> Dokładnie. Tak, DELE no, na Ubuntu jest, jest, jest, jest ich masa, a ona z Windowsem 7 po prostu Microsoft poleciał i, i wszystkie firmy OM-owe tak zwane instalują Windowsa 8. Kurde, a 7 to taki dobry Windows. No, mi się też podoba. Bardzo dobry. To szkoda trochę tej dwunastki, dlatego chciałem poruszyć ten temat, więc co? 7 przecież, ile ona może mieć? Nie wiem, 4 lata ma? Poniżej 6:3? Poczekaj, jestem sobie zaraz policzę. 5 lat. 5 lat. No, 5 lat. No to tak, tak. szybko e, zabijają nam tego Windowsa. A Znaczy oni go nie zabijają, tylko znaczy... wie, Windows 7. Słuchaj, na, na komputerach, na których jest zainstalowany głównie, mhm. to są komputery biurowe, bo tych jest najwięcej. Tak, tak. Tak o. naprawdę. E, dla nas, dracze, tak naprawdę, dla, dla PC-owców, to i tak, Różnica jest taka, że te najszybciej zmieniają systemy, tak naprawdę. No tak. Więc dla, dla wielu graczy jest to podejście do typu o, jak nie będę miał dwunastki, to co tam? Poczetam, na, poczetam parę lat, będę grał jeszcze sobie w te gry, które pozostają z jedenastki, a dopiero później się przeniosę i tyle. No, dla, żaden bym nie, tak naprawdę. Mm -hmm. Szczerze, to ja nie jestem w ogóle chyba graczem pecetowym, bo nie zwracam ich uwagi na te Direct'y, szczerze mówiąc. No bo słuchaj, od paru lat, od dokładnie pięciu tak naprawdę, bo jeżeli dobrze pamiętam, jak wyszedł Windows 7, został wydany DirectX 11. Wtedy pamiętam, że mówili Jezu, to będzie taki świetny biblioteka i w ogóle. A ostatecznie gry z DirectX 11 dostajemy od dwóch lat, jeżeli dobrze pamiętam. No, no, no. Ta biblioteka nie była specjalnie implementowana, głównie była wykorzystywana ta e, z e, kwietnia 2012 roku, bodajże, czy jakoś ta, ten Direct DirectX 10, te, te, te, te, taka, taka była wersja i z tego się korzystało, bo była najwygodniejsza tak naprawdę hmm, i, to, i to było tylko to. No, no, no. Ja się wcale nie dziwię Michałowi, że on nie zwracał uwagi na Direct no bo bierzesz pudełko byle które zbro i patrzysz, aha. DirectX 11, Ja to pewnie mam, nie? No, mniej więcej tak, tak wygląda. No, i jedziemy z i instalujemy. A zazwyczaj jest jeszcze tak, że jak nie ma żadnego DirectXa, to na zazwyczaj tutaj, na, na płytce ten DirectX nadal tam był. Dokładnie. Więc się do, doinstalował, nie było żadnego problemu. E, dobra, więc myślę, że e, ten temat możemy zakończyć. E, ja jeszcze chciałem e, rozmawiać o telefonach. Eee, eee, Michale, no, jaki masz być. telefon? Michale, Michale, jaki masz telefon? Ja, ja mam Samsunga Galaxy S2 Aha. Okej. Okay, więc. Aczkolwiek miałem styczność z Nokią. Mhm. Do, dość spory, bo ponieważ wujek używa, ma jako służbowy. Jeśli o to chodzi. I ogólnie po, podobają ci się te, te telefony z Windowsem, czy tak średnio? Eee, znaczy, wiesz, to powiem szczerze, tak. Brakuje mi przede wszystkim aplikacji. Tak, telefon... Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. To, tak to telefon jest o. bardzo fajny. Dla, tak, dlatego no, no to... niestety będę zmieniał ten telefon, bo akurat jestem użytkownikiem Nokilumi i będę zmieniał właśnie ze względu na to, że słuchajcie, tam nic nie ma. Tam nie ma aplikacji. To jest... No, to jest jak, jak ja teraz... Tak, ja teraz słyszę Aplikacja do Destiny, no tak, no fajnie, ekstra. Albo aplikacja do, nie wiem, czegokolwiek, jakaś fantazy na Yahoo sobie gram, e, nie mam. Czy ba z bankiem to dostałem po paru miesiącach dopiero bank, ekstra. E, bankowe, Więc... to z tego co wiem, chyba są wszystkie w tym momencie. Są, są, są, ale jak ja dostałem ten telefon półtora roku temu, to wierz mi, że półtora roku temu nie miałem. No domyślam się. Nie, wiesz wiesz, dlaczego ja, ja bym nie chciał w w tym momencie? Chociażby dla, dla głupiego YouTuba, gdzie teraz ja sobie zmieniłem na telewizor i motyw, odpalam sobie YouTube'a na telefonie i robię parowanie z telefonu z mm. telewizorem i sobie puszczam wszystko z telefonu nie muszę się męczyć z wybieraniem wszystkiego na pilocie. nie? I to, jest, to jest mega dobra opcja. Albo chociażby to, że mam pilota w telefonie. Nie ma, nie ma oficjalnej aplikacji YouTube'a na Nokia. Są, no, nie, nie e, są nieoficjalne, nie ale oficjalne nie ma ze względu na to, że tam e, wujek e, Bill e, mocno bił się właśnie z Google. E, na... Nie, no, nie. Google, Google się wypięło na, na, na Microsoft i powiedział, że a, czy nie chcecie, to nie ma. Do widzenia i nie ma żadnej aplikacji do Google Drive'a, do Gmaila. do w ogóle niczego Google'a Google. nie ma. D dokładnie. E, więc e, mamy z tym problem. Dobra, ale Nokia Lumia ma ma, dajmy na to, że jeszcze ma pewien atut, czego nie mają inni. Chodzi mi o mapy. Słuchajcie, e, ja ma, ma, mam tą możliwość i słuchajcie, mam w telefonie GPS-a i mam mapę cały świat i mogę ściągać mapy na swój telefon, pewne mapy po 500, po, po 500 mega, po 600 mega, jakich chcę rejonów Polski, no, co, co sobie wymyślicie, które są co tydzień aktualizowane ja co tydzień mnie prosi czy chcesz aktualizować swoje mapy ja mówię no dobra no nie będę ściągał tam nie wiem bo dwie drogi są zamknięte bez przesady ale co co tydzień te mapy są aktualizowane i ja mogę je ściągać na telefon dzięki czemu mam mój telefon służy jako gps bez konieczności łączenia się z internetem czego inne telefony nie mają i to są właśnie mapy here o których chcę powiedzieć i które właśnie Nokia, Nokia zaraz Microsoft, bo zmieniają nazwę, ale właśnie e, traci swój moim zdaniem największy atut, bo mapy HIR będą ogólnodostępne i będzie mógł im je mieć bodajże i użytkownik Androida i użytkownik e, Apla. E, więc właśnie chciałem Wam powiedzieć, że to jest, e, że tak powiem, no, no, strzał w stopę e, dla Nokii i... Ja, ja nie wiem, czemu oni coś takiego robią. Znaczy, Hiry to jest y, oddzielny, że tak powiem, oddział, y, który zajmuje się tylko i wyłącznie mapami i on tam chyba z Nokią ogólnie współpracował. To wszystko wiemy, że wujek Bill wykupił. No i zamiast to trzymać, no to, to oni to oddają wszystkie, a maszcie sobie, chcecie Hira, to, to macie. I dla mnie to jest lipa, tym bardziej, że Apple Miał problem z mapami? Ma, ma w ogóle? Apple ma swoje mapy? Nie ma chyba, Piotrze. Oni, oni zrezygnowali w końcu. W końcu nie ma. no, mają... Nie, mają, mają mapy, a... ale są słabe. O znaczy, znaczy, nie, o nie, o nie. To, to, to, to, to jest z, z, złe potwierdzenie. Znaczy, sam z, z map Google ze względu na ostatnie dość moje połączenie z takie platformowe ostatnio. Mhm. Ale mapy, Google, mapy Apple są, są ostatnio dość nieźle rozwijane, bo, na przykład, e, zaczynają być dodawane tutaj polskie, e, większość polskich firm, jakieś takie rzeczy, to naprawdę dobrze działa. Choć niestety no, Google robi swoje i, i leci odróż dalej, na przykład w Warszawie e, dodali e, ten ruch e, taki komunikacją miejską, czyli możesz sobie bezpośrednio podać od punktu A do punktu B, gdzie chcesz iść e, i on ci pokaże po to, jakimi autobusami czy tramwajami możesz w dane miejsce dojechać. Bardzo fajna sprawa. Jedno, jadę, jadę, powoli odchodzi do lamusa. Mhm. E, więc e, moim zdaniem e, Nokia nie robi zbyt dobrze. Powiem wam, że poza tym, że mam ten telefon i nie, niestety mam ten telefon, ale już więcej tego nie zrobię. Teraz biorę nowe, nowego iPhone'a, ale e, poza tym, że te mapy są świetne. Naprawdę one są świetne i wierzcie mi, że, że to jest rewelacja. To jeszcze jest bardzo, jedna fajna, bardzo fajna aplikacja. Nazywa się Nokia Mix Radio, coś takiego, nieważne. Cała opcja polega na tym. Wyobraźcie sobie, że wybieracie sobie trzech wykonawców, jakich chcecie. Eee, niech będzie Metallica, Iron Maiden i nie wiem, Skor Skorpionsi. Niech będzie, czy, czysto hipotetycznie. W, w, bierzecie sobie w tą aplikację i słuchacie tylko i wyłącznie muzykę ich, tych trzech zespołów i im podobne. I to jest rewelacja. Możecie sobie zrobić, nie wiem, Peja, nie wiem, Tina Turner i Michael Jackson. I i, i to jest słuchacie sobie miksa tych zespołów. To jest dla mnie rewelacja. Nie widziałem takiej aplikacji nigdzie i chyba takiej aplikacji nie ma. Za nią można też płacić. E, wiesz co, czekaj. Spotify chyba ma taką opcję odkrywania. Nie do końca. Spotify nie, nie ma takiego umieszczania artystów jeżeli chodzi no. o ha, no, może, no, no nie, w każdym razie użyłem Spotify'a tylko raz w tym celu, żeby sobie poszukać nowych piosenek, szczerze mówiąc. Aha, e, więc to jest bardzo fajne e, i aplikacja jest za darmo, można płacić 4 funty miesięcznie. Wyobraźcie sobie, że jest opcja płacenia miesięcznie, dzięki temu masz lepszą, e, lepszą jakość dźwięku, jakieś tam rzeczy, że możesz sobie częściej przewijać dalej, jakieś takie pierdoły. Świetna aplikacja. I na pewno będzie mi nie brakować, jak zmienię telefon w przyszłym roku. I tyle chciałem powiedzieć. No i możemy Piotrze porozmawiać sobie o nazwie, że zmienili, tak? No, Ja, ja tylko powiem, ja tylko powiem, że to niech, moim zdaniem nie jest dobre posunięcie. A ja Ci powiem, że jest. Ja Ci powiem, dlaczego jest. Nokia, Nokia jako taka została, ten cały dział telefonowy został wykupiany totalnie przez Microsoft. I żeby oddzielić ten kawałek, który jeszcze został w Finlandii, tak naprawdę nie przynależy w ogóle do Microsoftu. Musi, Microsoft musiał coś zrobić. Zrobił, po prostu przebrandował na lumie, na Microsoft Lumie. Po prostu, że to są ich telefony bezpośrednio jako Microsoftu. Więc zaczynają podchodzić do tego trochę jak większość sprzętu jabłkowego. I będziemy mieli, mamy Microsoft Lumia, będziemy mieli, mamy Microsoft Surface Pro i yy, na edycie, teraz jeszcze mam spokojnie dodać jakiś komputer stacjonarny, Microsoft coś tam, Surface, Standalone czy cokolwiek innego. Ważne, że będą wszystkie pod logiem Microsoft. Tak? Więc użytkownik sobie wejdzie i powie: Aha, Microsoft Lumia 50, nie wiem, 5.2.1 i poproszę taką, tak? I tyle do widzenia. To jest... No dobra, a nie wydawa nie wydaje ci się na przykład z tej strony, że e, ludzie nie znają. E, Boże, e, jeżeli, jeżeli masz e, użytkowników, to Nokia sama w sobie jest bardzo rozpoznawalną firmą przez ostatnie 15 lat. To, ale, słuchaj, Nokia umarła. Tak, tak to tak naprawdę. To, to, to jest to jest akurat racja. To jest niestety taka racja, że. No... Słuchaj, w Polsce Polska jest jedynym krajem tak naprawdę na całym świecie, w którym sprzedaje się najwięcej Windowsa, Windows Phone'ów ogólnie, tak? Boże, aż dziwne, no. W szoku jestem też. A jesteście w szoku, ja, to, to, to, to ja wam to <coughs> mówię i słuchaczom także. No i jest taka sprawa, że idąc do sklepu, dość często, łożąc po, po marketach, ja słyszę, że ktoś chce kupić telefon z Windowsfonem, to zazwyczaj nie mówi, a poproszę tą notię, to nie poproszę tą Lumię. Nie słyszy się w ogóle słowa notia jako taka, bo po prostu tych telefonów nie ma. My jako użytkownicy słowo Nokia będziemy traktować jako telefon sprzed 10 lat, który miał zajebistą baterię, mały wyświetlacz i był cholernie odporny. Sam, sam mam, sam mam to Nokia w szufladzie. Ja, ja tak samo, ja tak samo. Ja, tak samo. ja, ja także mam, tutaj, mam, mam te telefony u, się, u siebie w szafie. Na naprawdę z tym kojarzymy, kojarzymy firmę Nokia. Ta, a to, z czym my ją kojarzymy, po prostu tego już nie ma. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i Microsoft też sobie z tego zdaje sprawę, więc e, nie chcę wykorzystywać nazwy firmy tylko po to, żeby sprzedać coś, co i tak sprzedaje mu się w małej ilości więc próbuję przebrandowić wszystko tak, żeby wszystko było jakoś tak ujednolicone, bo to naprawdę robi e, dość duży e, jakby mix marketingowy. No okej, okay. po, prostu, po prostu wiesz, jest pewna świadomość ludzi, prawda? Pewna świadomość tak, ale dość szybko, dość, szybko się to, dość szybko się to zmieni i, i ja ci to mogę obiecać. No widzisz, e, ja tutaj widzisz, firma zmienia, moja firma, której mam telefon właśnie, Nokia, zmienia nazwę, no i już idę do konkurencji. Ale to akurat zmieniam, bo przez aplikacje. Tak, to no wszystko przez Nie, wszystko. Ma nie, no nie ma tych aplikacji. To, to, to, jest, to jest naprawdę... No, no, Szkoda. Szkoda po prostu, że, że nie mogą równorzędnie wychodzić aplikacje do wszystkich rzeczy. Mhm, dobra, ja mam jeszcze... Jeżeli już gadamy w ogóle tak naprawdę dzisiaj o, o Windowsa, mhm. to tak jak kiedyś mówiłem przy okazji Windowsa 10, że, że się nim bawię, wiecie, że Windows 10 będzie to tyle fajnym systemem, że będzie jeden na komputerze, dokładnie ten sam będzie na komputera, na telefonach. I teraz małe info: wszystkie telefony, które mają Windowsa 8.1, tam Windows 8.1, dostają darmową aktualizację do Windowsa e, 10. Ha, to u mnie też. Ej, to, to może jeszcze zostanę. Muszę, muszę poczekać. Oh, to jest e, fajne, i będzie, i ten sam system dokładnie będzie, uwaga, gdzie? W i, i, Xboxie, wiem, w Xboxie, w Xboxie. Dokładnie, w złocie. Ale 3, 360 też będzie, czy nie? Nie, 3, nie 360 nie. zostaje jakby zostaje z, z tym, co jest. W ogóle 360 już dalej, jeżeli chodzi o system, nie będzie rozwijana. Tak, gdyby zainstalowali dziesiątkę na 360, to by się nie odpaliła. Ha, ha. <laughs> ale ja ale by ogólnie sam, samo to połączenie, że na wszystkich trzech urządzeniach będziesz miał dokładnie ten sam system, który będzie odpowiednio się skalował, przenosił wiele danych i tak dalej, jest bardzo fajnym pomysłem. No Więc tak. jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś ma no, w tej chwili e, Lumie, e, tak naprawdę tak jak Krystian, tak i ma Lumie z Windowsem 8.1, to może warto poczekać. Mm, I Jak wyjdzie Windows 10, to może warto od razu także te, e, zaktualizować także komputer. Jeżeli, jeżeli ma się też 8.1, będzie także darmowa aktualizacja. No ja zastanawiam się. Na, na tym ja moment. osobiście polecam, bo widzę masę, masę rzeczy, które, e, które poprawiają po prostu produktywność. Mi osobiście. Tak? Ja, ja przeszedłem na maka e, z wielu powodów. Jednym z nich był, były tak naprawdę wirtualne e, piórka, czyli czy tam, wirtualne pulpity, które są od lat na, na e, i to na Macu, czy to na Linuxie, a na się tego nie było. I teraz pum, mamy Windows 10 mamy wirtualne, wirtualne pulpity. No naprawdę ja to dużo zmienia. jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądało. No Ciągle nad tym pracuję. Ja w ogóle jestem w szoku, jeżeli chodzi o Microsoft, jak, jak on zmienia. S, firma się cała zmienia tak naprawdę po tym, jak mamy tego nowego CEO Satya na dole. Mhm. Bo, popatrzcie. Yy, no Ten Windows 10 jest praktycznie co miesiąc mniej więcej, co, co dwa jest wypuszczany nowy build nie, do jakby do sprawdzenia i naprawdę dużo zmi rzeczy zmienia. Xbox co miesiąc dostaje aktualizacje. To jest dla mnie w ogóle że dostaje nowe aktualizacje, które naprawdę dużo wnoszą. To, to fakt, to fakt. Nie no, yy, wujek Bill yy, martwi się o swoich, yy, że tak powiem, yy, użytkowników i robi im dobrze cały czas. Wszystkich hmm. użytkowników. Tylko aplikacji dalej nie mam, no nic to nie zrobię. No, wiesz, no. no to aplikacje jest, może kiedyś, kiedyś będą, no umówmy się, trzeba, trzeba dać też te trochę czasu Windows Phone jest najmłodszym systemem ze wszystkich, no i no tak, tak. To, to, to, to, jest, to jest jego wada. Jak aplikacje będą, to mnie już nie będzie, tak powiem. <laughs> A kto może będziesz chciał wrócić. No to może, no. może. E, dobra, Z, więc... Za, za światu... Myślę, że pomału możemy e, zamykać tematy technologiczne i chyba pomału możemy zbliżać się do końca. E, czy chcecie kogoś polecić? Pozdrowić? E, Michale, chcesz kogoś pozdrowić mm. może? U nas? Znaczy może pozdrawię całą swoją redakcję, która, która mm. może mnie będzie słuchać, nie jestem pewien. I, i wszystkich naszych czytelników Pe, z ale... na No nie wiem, no, może, może ktoś tam odsłucha, nie, jak podrzucę. No, ale to, to się okaże. To podrzuć wszystkim, podczuć, <laughs> No. No i, no i oczywiście od razu polecić, nie tam, żeby, żeby <laughs> właśnie słuchacze zaglądali od czasu do czasu na nasz, na nasz portal, zarówno mm -hmm. na portal, jak i na naszego Facebooka, gdzie tam no, od czasu do czasu publikujemy coś ciekawego. Na znaczy, sumie tak. cały czas coś ciekawego publikujemy, tylko że są ciekawsze rzeczy czasem mniej. Zależy od gustu. <laughs> <laughs> no, Dokładnie. O, o, takich, z takich ostatnich rzeczy to polecam na przykład nasz unboxing y, Far Cry'a 4. Moim zdaniem wyszy, to, wyszedł to świetnie. To trzeba... To już, to już jakieś, na tubie. Ale to jakieś limitowane edycji w takim razie. No tak, tak, tak, tak pewnie. No tak, bo, tak, wiesz, nie, wiesz, z bo, bo jak, wiesz, masz pudełko z blu i, wiesz, wiesz, folię, i miesz, wiesz wow folię, i oni to nagrali, wiesz, jeszcze z komentarzem, to tak by było średnie nie? No nie, no... nie, jest, jest ta najbogatsza wersja. O Zresztą, ile ona on kosztuje? Trochę... No tak 400 w górę, nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie, bo nie ja kupowałem, tylko Kolega z redakcji. No tak, tak, tak, No to polecamy, polecamy Wam. Polecamy. A ja mam tak, tak, takie małe pozdrowienie do pewnej osoby z pewnego innego podcastu. Nie wiem, Krystian ty w końcu przesłuchałeś tej rozgrywki któregoś połowie odcinka? E, wiesz co, bo tam jeżeli tam średnio, to tam nie wiem, 6 czy 8 godzin, nie? Jeden odcinek. Ale nie, coś, coś chyba miałem, taki odcinek 6,5 godziny, to chyba przesłuchałem 2 godziny. Tam była jakaś, wiesz co, miałem taki odcinek, w którym była jakaś dziewczyna i gadali o Destiny. Ona gadała o Destiny. O, no, to weź akurat przy tym, przy, przy jednym z fajniejszych odcinków, gdzie, gdzie pojawiła się matla z Twittera. W ogóle też tutaj też polecam ją followować, jeżeli ktoś ma Twittera. Jej nazwa na Twitterze to jest Matmagic. Gdzieś, gdzieś tam wrzucę w linkach pod, pod, pod odcinkiem, ale... Jest tam taka fajna osoba, która także się udziela na Twitterze. Je, jego nich na Twitterze to jest misiek86. A, a to jest gość, który się nazywa Mikidi w podcaście Rozgrywka. Ja chciałem go serdecznie pozdrowić, poznałem go osobiście i to jest świetny gościu. Bardzo fajnie się z nim rozmawia. I ja nawet czekam na niego na prąpi od niego, bo pracuję w CDPie. Znaczy tam CDP.pl, ale jednak no... Czekam na promki. Hello? Koniecznie, wiesz? koniecznie. To jak, jak mnie słuchasz, to wiesz, wiesz, wiesz gdzie trzeba wysyłać. nie? Do, dokładnie tak. E, dobra, więc myślę, że e, Michale, już nic nie masz. Ja chyba nikogo nie będę pozdrowił. No, bo mo mogę tylko pozdrowić Jacka, że, że mam nadzieję, że będzie z nami już za tydzień. Niech mu będzie e, miło, e, chociaż z nami dzisiaj nie był. E, dobra, myślę, że pomału możemy się kończyć. Mam, mam nadzieję, Michale, że ci się podobało. Tak, tak, bardzo fajnie. Zresztą tak samo jak w zeszłym tygodniu, w zeszłym odcinku, w którym miałem okazję wystąpić. U nas będzie zawsze mile widziany. Eee, ja, już, ja już dostałem od Ciebie informację o tym Far Cry, ja sobie to później zobaczę. Dobra, więc bardzo Ci dziękujemy Michale i w razie czego jak ktoś będzie pauzował, to na, na, na pewno eee, będziemy Cię jeszcze chcieli poprosić, żebyś nam pomógł tutaj. Jasne, w, w, w nie, ja ja tylko na okazję to Okej, okay, więc bardzo Ci dziękujemy. No Dzięki i kończymy ten, również. Kończymy ten dziewiąty odcinek podcastu Bezimienny. Ja miałem na imię Krysten Kender. Moimi Państwa gośćmi był Piotr Zaborowski. No, papa, wszystkim. I nasz gość z podportalu Michał Wiśniewski. Na razie wszystkim, cześć. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się już za tydzień, dokładnie jak zwykle we wtorek z dziesiątym odcinkiem, jubileuszowym dziesiątym odcinkiem. Może coś przygotujemy, więc powinno być dobrze. Cześć!